Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu, rozpoczynamy kolejną, siódmą już debatę ufologiczną na antenie Radia Paranormalium, debata ufologiczna online, oczywiście na żywo, jak wiadomo debaty cieszą się na naszej antenie bardzo dużym wzięciem, bardzo dużą popularnością i tydzień temu postanowiliśmy, że... Dziś wybór tematu oddamy wam. Wybraliście temat bliskie spotkania w Polsce. Prawdopodobnie dzisiaj wszystkich interesujących aspektów tego właśnie tematu nie, nie, nie uda się z racji ograniczonego czasu omówić, ale postaramy się przynajmniej część zagadnień poruszyć. Przy mikrofonie Marek Sęk i Velios, a po drugiej stronie Skype'a są z nami Dzisiaj Leszek Ostoja Owsiany Witam wszystkich. Damian Trela, badacz ufologii z Legnicy Witam serdecznie wszystkich. Piotr Cielebiaś z portalu infraorg.pl Witam. A przy naszym radiowym telefonie Przemek z bloga ufo Skywatching. Dobry wieczór. Debata oczywiście jest realizowana na żywo. Można do nas dzwonić pod nasz numer telefonu 32 746 0008. Skyperandio.paranormalium.pl Można również wysyłać pytania Poprzez komunikatory tekstowe Gadu Gadu 36088002 36088002 Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i portalu Infra. Panowie, pozwolę sobie rozpocząć naszą debatę od następującego pytania. Które z tych bliskich spotkań trzeciego stopnia w Polsce było według Was najciekawsze? Dlaczego mówi się o nich tak mało i dlaczego słyszymy o nich coraz rzadziej, mimo dużej ilości relacji o obserwacjach UFO? Może na początek oddam głos Piotrowi Cielebiasiowi. Proszę Piotrze. Ja może zacznę troszeczkę inaczej. Nie powiem, który moim zdaniem jest najciekawsze, to sobie musi każdy zdecydować. Niektóre były udokumentowane w sposób bardziej złożony, inne były w zasadzie ograniczały się tam do kilku słów relacji. Często odnosiły się do historii sprzed lat. Natomiast główny problem jaki z tego wynika, bo my od pięciu lat tutaj z kolegami ufologami, z tobą Marku między innymi prowadzimy taką, taką ewidencję spotkań z UFO, i od pięciu lat w zasadzie można by na palcach nawet jednej ręki policzyć przypadki spotkań, w których oprócz obiektu UFO widziany był, widziana była jego załoga. Z niewiadomych przyczyn tych przypadków jest dużo mniej niż, niż przed laty. A były takie lata, że ich nie było, że nie było ich w ogóle nie oznacza to, że to co działo się tam przed kilkoma dekadami nawet było wymysłem, tak? Bo ktoś może dojść do wniosku, że kiedyś to się działo, teraz tego nie ma, to może po prostu wtedy jakoś tam ktoś konfabulował albo, albo spo, społeczeństwo było, miało bardziej wybujałą wyobraźnię. Nie, wydaje mi się, że to wynika z, z, z charakterystyki zjawiska UFO, ale zobaczymy na, na przykładach, że w Polsce było wiele bardzo ciekawych przypadków bliskich spotkań trzeciego stopnia, które no, leżą gdzieś tam zakurzone i nikt o nich nie pamięta, bo mówi się tylko o tym, o, o Janie Wolskim, prawda? A było tych przypadków znacznie, znacznie więcej, po niektórych pozostawały nawet ślady fizyczne ale o czym chcę jeszcze przypomnieć zanim oddam głos to o pewnych dwóch typach klasyfikacji które są używane przez ufologów do opisywania bliskich spotkań z humanoidami humanoidami czyli tymi istotami pojawiającymi się w relacjach UFO bo zwykle to są humanoidy rzadko się zdarza że to jakiejś istoty, powiedziałbym, innego innego sortu. Często stosuje się tą, tą, tą skalę, jak mówiłem, bliskie spotkanie trzeciego stopnia lub czwartego, natomiast jest też skala druga, bardziej skomplikowana. Ona zakłada, że bliskie spotkanie trzeciego stopnia, czyli CE3, dzielimy na kilka charakterystycznych podtypów i te podtypy są oznaczane literkami no i dotyczą na przykład obserwacji istoty w UFO, istoty wychodzącej z UFO, istoty przy pojeździe a czasami nawet istoty bez pojazdu i to są właśnie te najbardziej kontrowersyjne przypadki, tych się trochę nagromadziło rzeczywiście kiedy ktoś widzi jakąś dziwną istotę i i zostało to sklasyfikowane jako UFO, tak? Znaczy jako spotkanie z UFO, bo ktoś nie miał po prostu innego pomysłu i uznał, że to kosmita. O tym jeszcze będziemy mówić. To będzie też temat naszych innych audycji, to znaczy spotkania z dziwnymi istotami, ich, ich związek z ufologią i pewnymi teoriami, ale może oddam teraz głos Leszkowi. Leszku? No tutaj doch dochodzi do w, w, relacji no, do różnych epok. To nie jest tak powiedziane, że to jest jakiś jeden fragment, kiedy to się zaczyna objawiać i później to trwa i trwa i trwa i rozwija się. To tak raczej wygląda na taką cykliczność. Nie wiem, czy to są wybrane jakieś momenty dziejowe, które są brane pod lupę, czy y, jakieś inne aspekty, które wpływają na to, ale jest to raczej cykliczne zjawisko. Y, w Polsce mieliśmy do czynienia z takimi falami, które... Y, Pojawiały się, trwały przez 10 lat, a później zanikały na 20-30 lat, żeby później ponownie y, uaktywnić się. Także no tu całej y, historii, no, natkamy się na różne przypadki. Jakbyś wspominał y, przybórca przede mną o tych istotach, które się pojawiają, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, dziwnych, które są opisywane jako skrzaty obcy, różnie są klasyfikowane w tej chwili, ale prawdą jest też to, że to pojęcie UFO jest od niedawna inne, to UFO to tak zaśmiecamy trochę innymi y, aspektami, które no, no, wygodniej jest wsadzić do wspólnego worka. rzeczy niewygodnych. Może teraz oddajmy głos Damianowi Trelli. Ogólnie podsumowując, yy ilość przypadków zarejestrowanych na terenie Polski, jakie dotyczyły bliskich spotkań trzeciego stopnia, czyli bliskich spotkań z istotami humanoidalnymi, to gdy zbierzemy je wszystkie dokupy, one przyjmowały różną formę, miały różny charakter, ale generalnie jak podsumujemy to i porównamy z innymi krajami na świecie, to tych przypadków mimo wszystko nie było aż tak dużo. Ich taka szczególna indyfikacja miała miejsce... Mniej więcej gdzieś w latach 70., lat 80., i stopniowo jakby tych relacji wpływało znacznie mniej do różnych grup ufologicznych, które na przestrzeni tych lat działało na terenie Polski. I teraz można powiedzieć, że tak jak wspomniał Piotr, tych przypadków jest prawie niewiele bądź wcale. A jeśli jakiekolwiek wpływają gdzieś tam do nas, to dotyczą zwykle jakichś takich bardzo starych przypadków nawet jeszcze z lat pięćdziesiątych, więc można powiedzieć, że ta forma manifestacji tego zjawiska zmieniła trochę charakter, Więcej dociera do nas relacji dalekich obserwacji, a więc obserwacji jakichś takich typowych obiektów, które możemy wiązać z zjawiskiem UFO. Natomiast tych bliskich spotkań trzeciego stopnia jest prawie wcale. To też w jakiś sposób należy tłumaczyć tym, że generalnie to nie świadczy być może o tym, że tych zjawisk, tych spotkań z humanoidami, istotami pozaziemskimi, bądź cokolwiek jakich nazwiemy, one nie występują. One być może występują, tylko być może e, my nie docieramy właściwie do tych zdarzeń, albo inaczej e, zainteresowanie ludzi tą tematyką jest już mniejsze niż tak, jak było w latach 70. -tych, 80. -tych, e, gdzie też w ogóle działały jakieś e, takie prawdziwe organizacje ufologiczne i one działały na terenach na swoich obszarach wyznaczonych i te relacje gdzieś wpływały w tym momencie. Teraz można powiedzieć, że w dobie internetu. E, ten przepływ informacji gdzieś tam się zaciera, ale ogólnie faktycznie, gdy podsumujemy to wszystko, to tych relacji jest mniej. To no tyle tak na wstępie, a jeśli chodzi o takie moje szczególne zdarzenia, które, które uznaję za takie ciekawe, jeśli chodzi o bliskie spotkania trzeciego stopnia, to są zdarzenia, które ja gdzieś tam osobiście też analizowałem, dokumentowałem to jest zdarzenie chociażby z Krosna odrzeńskiego, czy też ze skrzyżowca oraz skrzyżownicy. To są zdarzenia, które ja osobiście dokumentowałem i które będziemy tam za chwilę pewnie omawiać. To tak ogólnie na wstępie. Tyle. Prosimy jeszcze o głos Przemka z bloga ufoskywatching.com No tak. Z racji tej, że moi przedmówcy w zasadzie już podsumowali temat, to ja pozwolę sobie, znaczy pozwolę sobie odnieść się tak bardziej już bezpośrednio do pytania ja sobie w ogóle zrobiłem taką czołówkę można powiedzieć, takich bliskich spotkań, chociaż ciężko jest faktycznie wybrać jakieś jedno rzeczywiście takie najciekawsze zwłaszcza, że nie znamy wielu, ponieważ świadkowie często boją się, wstydzą się o tym mówić i do takiej trójki bym zaliczył zdarzenie z Warszawy to było spotk bliskie spotkanie 3 stopnia na Czerniakowie w 1982 roku o czym pisałem na blogu także Czuchów w 1979 roku oraz Witkowice w 1980 i co jest ciekawe, co mnie zastanawia to to, że w zasadzie doszliśmy do wniosku, znaczy wniosek z tych debat jest taki, że fenomen UFO próbuje, znaczy w większości przypadków manifestuje się i celem tego jest jakby jakieś takie wpłynięcie na, na masę ludzi, na ludzkość w ogóle. Natomiast dziwi mnie to, że są takie przypadki one tak jakby trochę przełamują to spojrzenie. Przypadki właśnie takie jak wymieniłem z Słuchowa czy z Czerniakowa, gdzie te obserwacje, znaczy, gdzie głównymi bohaterami były osoby, które można powiedzieć, że były zupełnie przypadkowymi świadkami tych zdarzeń i bo prawda zarówno w Czerniakowie to wszystko i, i, i w Czuchowie to się działo w późnych godzinach wieczornych, y, zwłaszcza na Czerniakowie to, było, y, to były godziny nocne, więc y, trudno mówić, że żeby te, żeby te istoty czy jakie je tam nazwać, określić y, chciały się komukolwiek manifestować. Y, tu widać, że one miały jakiś określony cel, te postaci i no i to jest właśnie dziwne. Także to tak... Tytułem mojego wstępu, już bezpośrednio odnosząc się do jakichś tam konkretnych incydentów, o których później później będziemy więcej mówić. Dziękuję. Kolejne pytanie z naszej długiej listy pytań brzmi następująco. Polscy wolący zgromadzili kilka ciekawych relacji sprzed 1947 roku. Należały do nich słynne sprawy z ujazdu czy lądowanie UFO i spotkanie z humanoidami w nowinach w 1943 roku. Co sądzicie o tych przypadkach? Czy waszym zdaniem w Polsce przedwojennej mogło być więcej takich spraw, ale zostały przypisane do kategorii mitów i legend? Może tym razem troszeczkę zmienimy kolejność i jako pierwszy wypowie się Damian Trela. Prosimy Damianie. Te, te zdarzenia przedwojenne są bardzo interesujące, bo świadczą przede wszystkim o tym, że takie zdarzenia w ogóle miały miejsce przed rokiem 1947, który jak wiemy jest w takiej ufologii światowej uznawany jako taką datę przejściową, datą rozpoczynającą jakby współczesną ufologię, erę współczesnej ufologii, gdzie praktycznie po słynnej obserwacji Kenneth Arnolda te relacje dotyczące obserwacji zarówno obiektów latających, jak i również spotkań z dziwnymi istotami, Zaczynało się sypać jakby z rękawa i tych relacji przybywało, bo zrobiła się niejako moda trochę na, na te zjawiska. One oczywiście były wcześniej, miały miejsce wcześniej, ale troszeczkę inaczej były interpretowane, co też miało na to wpływ czynniki kulturowe. E, przypuszczam, możemy przypuszczać, że tych relacji przedwojennych w ogóle z Polski mogło być znacznie więcej, ale wiemy, że polska ufologia zaczęła tak naprawdę na dobre funkcjonować gdzieś mniej więcej w latach 70 i do wszystkich relacji udało nam się dotrzeć. Tutaj no, na pewno e, palma pierwszeństwa się należy mm, takim ufologom jak Bronisław Żypecki czy też Krzysztof Piechota, którzy zewidencjonowali bardzo wiele takich przypadków jeszcze z okresu przedwojennego i jedne z nich są właśnie szczególne, bo dotyczą też właśnie bliskich spotkań trzeciego stopnia. Wspomniany tutaj ujazd czy też nowiny to takie perełki można powiedzieć z tego okresu. One są e, szczególne pod wieloma względami, bo tutaj e, opisy tych istot y, które tak naprawdę troszeczkę momentami nawiązywały jakby do opisu jakby kosmonautów więc, więc można powiedzieć, że osoby, które doświadczały tych spotkań z, tymi, y, z tym zjawiskiem opisywały to na swój sposób a więc te, te, relacje, te relacje troszeczkę odbiegają może od współczesnych relacji troszeczkę ale też wskazują na to, że to zjawisko y, jakkolwiek je nazwiemy w formie właśnie manifestacji istot humanoidalnych, czy też jakichkolwiek istot pozaziemskich, jakkolwiek ich nazwiemy, ono przybierało różne formy. Te relacje właśnie takie bardzo odległe są troszeczkę takie nielogiczne wręcz, takie nietypowe, takie awangardowe można powiedzieć. Te współczesne relacje tam najczęściej się spotykamy z istotami, które już przypominają te istoty, które odnotowywano w tak zwanych wzięciach, a więc są niskiego wzrostu, mają wielkie głowy, duże oczy. Tutaj przeważnie w tych relacjach przedwojennych, jak i w tych relacjach powojennych już pojawia się ten wątek jakichś takich istot, które bardziej przypominają ludzi jednak mimo wszystko. Ale towarzyszą im też obiekty latające, jak to było w przypadku jazdu, czy też nowin. Także te zdarzenia są dla mnie ciekawe na pewno. Niestety niewiele możemy powiedzieć na ich temat, bo świadkowie już nie żyją. Być może takich zdarzeń było też znacznie więcej, ale to już możemy tylko domniemywać i spekulować. Piotrze? Tak. Po pierwsze wydaje mi się, że Cały hmm. problem cały. związany z tym, jak to jak było, było odczytywane i tak dalej, to jest materiał na, na zupełnie inną debatę. Co, Co... można powiedzieć o ujeździe i, i, i, i o tym drugim przypadku? W dużym skrócie. Ten pierwszy ten, przypadek z, z u, ujazdu m, zdarzył się właściwie, kiedy je, je, pewna dziewczynka, wówczas młoda kobieta, która relacjonowała to zdarzenie jako osoba starsza podczas wypasania krowy czy krów zauważyła obiekty, które wylądowały gdzieś gdzieś w gdzieś pobliżu, ich trzy lub cztery, były jajowate, przy każdym z tych obiektów stał, stała jakaś istota. Drugi przypadek był o wiele ciekawszy, dlatego że dotyczył lądowania jakiegoś dziwnego obiektu tuż przy, przy domu, tam było kilka osób e, świadkami tego zdarzenia i pomyśleli, że to są Niemcy lub Rosjanie. To miało miejsce w, we wschodniej Polsce, jeszcze przed wyzwoleniem. E, z tego co pamiętam, kilka osób chyba podeszło nawet do tych stron były bardzo blisko. One nawet kiwały, do, zachęcały, żeby iść w ich stronę po czym, kiedy chyba dwie osoby podeszły, to jedna z tych, z tych istot wykonała gwałtowny ruch ręką i te dwie osoby się przewróciły jakby, jakby, jakby nie wiem, dotknięte jakąś siłą czy, czy czymś w tym rodzaju. W każdym bądź razie rzeczywiście, jak Damian powiedział, wygląd tych istot, bo te wyjeździe były widziane z daleka, w nowinach, z dość bliska, był dość nietypowy. To znaczy on się wpasowywa w ten trend lat, Powiedziałbym nawet późniejszych, bo to były jakieś tam małe ludziki, po prostu w kaskach, w hełmach. Pamiętam, że w, w nowinach miałem rzekomo jakiś tam pasek uwiązany pod. To znaczy ten kask był przywiązany paskiem. Miałem chyba peleryny. W każdym razie ten obiekt potem odleciał. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć jeden przypadek, na który się natknąłem zupełnie no, przez przypadek, no, no, no, takie masła myślane wyszło. Ta sprawa została opisana bardzo, bardzo dawno w, w dzienniku zachodnim. W takim, takiej gazecie wychodzącej na Górnym Śląsku, w Zagłębiu, na Jurze. Tam swego czasu była taka rubryka, gdzie, a to było naprawdę chyba 15 lat temu, jeżeli nie dalej, tam była taka rubryka, gdzie świadkowie opisywali swoje dziwne, dziwne przypadłości, przypadki, doświadczenia i pamiętam tam została opisana taka historia, nie ręcz oczywiście całej prawdziwość, bo kto wie, czy oni publikowali prawdziwe listy, czy ktoś sobie to wymyślał. Natomiast ta historia była ciekawa. Nie, nie, nie był podany rok, natomiast prawdopodobnie było to tuż po wojnie, gdzieś, gdzieś właśnie na Śląsku. Ten pan potem wyjechał, Natomiast twierdził, że to zdarzenie na niego się, się bardzo mocno odbiło. Było to mniej więcej tak, powiem to, to w takim dużym skrócie, ten, ten pan jako dziecko z jakichś powodów, kiedy cała, cała rodzina, cała wieś w zasadzie, bo to się działo na wsi. Został w domu podczas albo sianokosów, albo żniw. W każdym razie jego zadaniem było pilnowanie domu. No i on siedział, nudził się i w pewnym momencie włączył radio, z tego co pamiętam. No w tym radiu usłyszał straszny pisk, taki pisk, taki dźwięk, którego absolutnie nie mógł wytrzymać. I wyjrzał po prostu przez okno, żeby zobaczyć, czy to coś nie znajduje się przypadkiem gdzieś tam na wsi, koło domu. I kiedy wyjrzał, to twierdzi, że zobaczył dwie postacie, dwie postaci, z takimi migdałowatymi oczami. Były to niskie, niskie, niskie istoty. I on twierdzi, że one miały nakrycia głowy, czy też hełmy z czymś, co przypominało rogi. On wtedy jako dziecko się wystraszył, pomyślał, że to są jakieś diabły, tak? Natomiast z biegiem czasu doszedł do wniosku, że, że to musiało być coś innego, że to po prostu były istoty. Znaczy on, on później, kiedy się już dowiedział, kiedy się zorientował, że, że takie przypadki występują, on to przypisał właśnie spotkaniu z, z obcymi, natomiast przez długi czas wierzył, że spotkał, spotkał diabły. Kolejny przypadek, taki, tylko teraz nie pamiętam kiedy on miał miejsce on został opisany w nieznanym świecie kilka miesięcy temu nieznany świat, miesięcznik który się okazuje od prawie ćwierć wieku cyklicznie publikuje relacje ludzi którzy no, dosłownie otarli się o nieznane. i tam, była, tam był przypadek ten pan się nazywał Tadeusz Kuida. Myślę, że mogę podać nazwisko, dlatego że on się podpisał pod tym. Był to człowiek dość rzeciwy, 70 albo 80-letni, i on wspominał, tylko że to może nie był stricte przypadek bliskiego spotkania trzeciego stopnia natomiast to była prawdopodobna abdukcja. On, bo to się działo na, na Śląsku Polskim, na granicy z, z, z, e, ówczesnej z Czechosłowacją, prawdopodobnie, tak, z tego co sobie dobrze przypominam i ten pan po prostu z grupką rówieśników wybrał się nad rzekę i w pewnym momencie zobaczyli obiekt, kulę, która zbliża się do, tego, do tej rzeki osobnie osiada na niej ten obiekt był bardzo, bardzo złożony to znaczy posiadał na na wodzie takie, tak jakby wiry Coś takiego. W każdym bądź razie ten pan Tadeusz yy, prawdopodobnie zemdlał i pozostałe dzieci też. Oni potem, kiedy się odsknęli, byli w takim szoku, że uciekli do domu jednego z nich i zostali tam na noc. Yy, co się okazało? U pana yy, Tadeusza zaszedł, zaszła bardzo duża zmiana pod względem możliwości intelektualnych to znaczy on opisywał to bardzo dokładnie no, mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli przy, przytoczyć ten przypadek dokładnie on, on nie miał zbyt wielu realnych wspomnień, natomiast odkrył ci, u siebie jakiś, jakiś dziwny ślad on to przypisywał właśnie temu, temu rzekomemu porwaniu, natomiast w jego pamięci pojawiał się jeden jeden obraz pochodzący prawdopodobnie z tego okresu zagubionego czasu, kiedy on tam razem z tymi kolegami stoi, a do nich idzie po prostu jakaś dziwna istota i co ciekawe głośno krzyczy. To było tak przerażające dla niego, że wyryło się w jego pamięci, on się nigdy nie poddał żadnej, żadnej hipnozie, także to były przypadki. Tych przypadków było znacznie więcej tych pochodzących sprzed sprzed wojny lub okresu tuż po. Myślę, że o nich, o nich się już nie dowiemy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę um, obecności w folklorze tych istot jest temat ogromnie szeroki. Ja również się spotkałem z wieloma tego typu przypadkami, ale o tym może opowiem następnym razem. Teraz oddaję głos Przemkowi. Faktycznie te, te dwa przypadki z Nowin i z miejscowości Ujazd są o tyle ciekawe dla mnie, że ja, że ja o nich wcześniej, kiedy jeszcze się nie wszedłem w tą ufologię w ogóle nie słyszałem <grym> także ja dowiedziałem się od nich z książki Bronisława Rzepeckiego i Krzysztofa Piechoty i są o tyle dla mnie ciekawe że czy są dowodem na to, zwłaszcza dla tych osób, które nie siedzą w temacie i myślą, że wszystko zaczęło się e, po roku 47. E, dowodem na to, że właśnie przed 47 rokiem e, również e, miały miejsce obserwacje takich postaci, no przypominających tak zwanych kosmitów. Prawda? E, jakiejś postaci z, nie, nie, nie z naszej ziemi z, którym towarzyszą jakieś prawda niezidentyfikowane obiekty latające także znaczy ja akurat tutaj się wiele nie powiem myślę, że oddam pałeczkę Leszkowi no i myślę, że na tym skończę tą wypowiedź Leszku to są akurat takie dwa przypadki, które są, no, można powiedzieć, w miarę głośne, ale takich przypadków było naprawdę dużo. Prawdą jest też to, że ludzie, którzy byli świadkami tych zdarzeń, no niestety, ale już w większości odeszli, daje się czasami dotrzeć do historii, które są przekazywane z ręki do ręki jako historia rodzinna. I między innymi na taką opowieść niedawno trafiłem, która opowiadała o obserwacji na początku kuli później cygara w miarę świecistego, odbijającego się od tła zachodzącego słońca na sami nieopodal wsi, które było świadkiem pogromu wołyńskiego. Także no tutaj jest dużo opowieści, które są zrzucane właśnie na spotkania z świętymi, o których wspominaliśmy w jednym z swoich debat. I też ludowe przekazy mówiące o tych elfach, tych dziwnych tworzonkach, które w mitologiach wszystkich przed przebijali. Mamy też takie doniesienie z również o człowieku, który Spotkał, mając 10 lat cały oddział dziwnych istot, które dziwnie się zachowywały, dziwnie były ubrane, które teraz moglibyśmy tak zaklasyfikować do postaci ufitów, które wydawały bardzo dziwny, klekoczący odgłos, tu można by było tak powiązać z tą obserwacją z krzyżanów czy tam, w roku roku, gdzie też były postacie, które wydawały taki dziwny, mechaniczny odgłos, nieludzki. I co prawda tutaj były widoczne jako cienie, a tutaj były postacie porównywane trochę do wojska, bo świadek wziął je za mundury. Osoba, do której dzwonisz? jest przypadków sporo, które można by było wyliczać um, bez... Także no um, sam Boron, e, e, momentik. jest obserwacja z e, Powstania Warszawskiego pana Bzowskiego, który opisuje e, to zdarzenie jako pierwsze swoje doświadczenie z pojazdem UFO, co prawda tam nie było z, e, kontaktu z istotami żadnymi, ale no, te zdarzenia się przewijają w całej naszej historii, także to by było dziwne, gdyby te pasy, kiedy są dla nas odleglejsze, były pozbawione tego serwisu. Czy któryś z panów chciałby tutaj coś jeszcze dodać do tego pytania, czy możemy przejść do następnego? ja bym może dodał, że czasami się zdarza tak, że osoby zajmujące się tą tematyką, kiedy zauważają, że istnieje pewna zbieżność między folklorem a ufologią, zbyt łatwo to łączą. Tutaj istnieje wiele takich znaczy wielu wiele osób, wielu wielu entuzjastów ufologii, którzy są w stanie każdą opowieść, każdy, każdą legendę przypisać właśnie do tego. Ja myślę, że możemy o tym mówić o tych zbieżnościach dopiero wtedy, kiedy poznamy dobrze folklor, bo na przykład Leszek mówi o sprawach, które no, w tym folklorze się nie pojawiają, to znaczy w, w opowieściach ludowych funkcjonują pewne nurty, pewne podobieństwa i to łatwo jest po prostu zobaczyć z czym dana opowieść jest związana, natomiast taka ta, ta, ta sprawa, jaką przytoczył Kuleszek, ona właśnie nie mieści się ani w, w, w tym kanonie folklorystycznym. Nie jest to mit, nie jest to legenda, jest to coś nowego, tak? Czyli takie, takie przypadki rzeczywiście powinny być brane pod uwagę. Tutaj dostaliśmy kilka pytań bardzo ciekawych. Artemius pisze o tym, dlaczego humanoidzi w zasadzie e, zawsze wyglądają jak ludzie, Dlaczego czego pasażerowie wyglądają jak ludzie. Chcieliśmy to pytanie zadać właśnie na końcu naszej debaty. Jeżeli będzie troszkę e, miał cierpliwości, to na pewno to poruszymy. E, inny użytkownik pisze o tym, jak zmieniał się wygląd obcych na przestrzeni lat to też chyba ujmiemy zaraz w, w naszych rozważaniach, ale panowie mija, minęliśmy już ten punkt graniczny dla UFOG, czyli rok 47. To jest taka granica umowna, nie wiem, czy, czy akurat jesteście zwolennikami, czy nie, ale w Polsce tego okresu, bo w Polsce w zasadzie bliskie spotkania trzeciego stopnia no tak naprawdę zaczęły się dopiero w latach 70. przedtem przed to były takie rzeczy, o których nie pisano, nie mówiono, zebrano je właściwie dopiero potem. Natomiast w, w latach 50., kiedy ta ufologia się zaczynała, miało miejsce wydarzenie który jest no, w zasadzie współczesnym mitem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w Polsce zaczynał raczkować internet, to pojawił się po prostu cały zalew hipotez i różnych wersji o słynnej katastrofie UFO w Gdyni. Ona się dzieli na dwie części, to znaczy opowieść o UFO w Gdyni składa się z partii, która opowiada o obserwacjach dziwnego obiektu i o obiekcie, który rzeczywiście wpada do basenu portowego, jest niewielki i na to są świadkowie i to jest ta, to zdarzenie realne i jest jeszcze ta druga część tej historii, opowiadająca o tym, jak dwaj strażnicy znaleźli na wybrzeżu pełzającą istotę i ta istota ubrana była w metaliczny kombinezon, miała zostać zabrana do, szp do szpitala, bodajże w Gdyni lub w Gdańsku, wojskowego, tam zapadła w rodzaj śpiączki, a potem przewieziono prawdopodobnie do Związku Radzieckiego panowie może zacznijmy od Damiana jakie jest twoje zdanie na temat słynnej katastrofy ów w Gdyni i jak podchodzić do tematu owego znalezionego humanoida, bo wiemy, że ta historia znalazła pewne potwierdzenie w postaci tajemniczego informatora no Jest to ciekawe o tyle zdarzenie, gdyż potencjalnie dotyczy katastrofy UFO, no, o czym generalnie w Polsce się nie słyszało za często, a taki przypadku możemy policzyć na palcach i tak Gdynia jest takim szczególnym zdarzeniem, które już obrosło chyba liczne legendy i tak jak słusznie założyłeś Piotrek, generalnie tą historię możemy podzielić właśnie na dwa takie etapy. a Na etap pierwszy, który dla mnie jest tym najbardziej wiarygodnym, czyli dotyczy relacji świadków, a jak wiemy wielu świadków, pracowników portu, którzy widzieli moment wpadania jakiegoś obiektu. Te wszystkie relacje były opisane szczegółowo, jak wiemy, w gazecie, zdaje się, że to był wieczór wybrzeża, i one generalnie się pokrywały ze sobą faktycznie widziano jakiś obiekt, który przypominał meteor, bolid coś okrągłego, za którym ciągnął się kołnierz i to wpadło sobie do portu towarzyszył temu duży plusk wody. no i później się za zaczyna druga część tej historii której już no, możemy mieć wiele wątpliwości możemy snuć dodatkowe domysły no tam jeszcze zdaje się Wieczór Wybrzeża donosił o tym, że były też próby wydobycia tego czegoś, nie wiadomo czym się one zakończyły, ale kilka lat później wypłynęła historia dotycząca właśnie domniemanej istoty, jaką znaleziono gdzieś w pobliżu portu na plaży, która była okresu kresu którą zabrano gdzieś do jakiegoś szpitala, zdaje się jakiegoś niby szpitala uniwersyteckiego, tak podawało źródła. Ale jak zaczniemy wnikać trochę głębiej w tą historię, to zauważymy, że te wszystkie relacje, które dotyczą właśnie tej najbardziej sensacyjnej części tej historii, czyli spotkania z tą istotą, którą zabrano do szpitala i którą badano, a którą domniemanie później wywieziono zdaje się gdzieś do Rosji, dotyczą właśnie historii, relacji, które były opisywane w prasie zagranicznej, bo o ile dobrze sięgam pamięcią, to ten wątek był poruszony gdzieś tam w książce, takiej znanej książce z lat 70. UFO za żelazną kurtyną autorstwa Iona Hobana i tam chyba po raz pierwszy ten wątek był poruszany. Oczywiście również autor tej książki opisywał też tą historię związaną z upadkiem obiektu, ale cała ta historia z istotą była tam szczegółowo opisana. Później ten wątek gdzieś tam był powielany w prasie zagranicznej. Po, po drodze oczywiście był jeszcze dodatkowo zniekształcany, ubarwiany być może jeszcze bardziej. Niektórzy autorzy, jak bodajże Shuttlewood, autor książki The Flying Saucers, on z kolei znowu wspomniał tą historię i dodatkowo powołał się już na konkretne jakieś źródło swojej informacji dotyczącej tej istoty. Wspominał, że tą informację uzyskał z pierwszej ręki od jakiegoś pracownika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Polski. No Ile w, tej, w tym wątku jest prawdy, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że kiedy Bronisław Rzepecki analizował tą sprawę, mniej więcej gdzieś chyba pod koniec lat 80., a jeszcze później w latach 90., kiedy kręcono nawet dokument, kiedy kręcił razem z ekipą telewizyjną z Japonii dokument, to udało mu się dotrzeć do dodatkowych informacji, które w jakim stopniu potwierdziły historię z źródeł zagranicznych, a dotyczyła właśnie historii pewnego Wojskowego, który gdzieś tam, podobno, buszując gdzieś po bibliotece Wyższej Szkoły Oficerskiej w Nęblinie, udało mu się dotrzeć do pewnego dziwnego maszynopisu, i on został tak bardzo, bardzo opisany jako, nazwany jako Biała Księga, z racji tego, że miał okładkę, miał tekturę może, i tam były opisane różne historie, między innymi historie spotkań pilotów z UFO, z obiektami UFO. UFO i również była wzmiankowana historia dotycząca Gdyni, gdzie tam właśnie też pojawił się wątek tej istoty. Tylko teraz możemy się zastanawiać, czy również ta historia, która znalazła swoje ugruntowanie w Polsce jest też wiarygodna. Gdyż jak wiemy, wątek zagraniczny dotyczący właśnie istoty, jaką rzekomo znaleziono w Gdyni, Poruszył jeszcze, zdaje się, w latach 70. i 80. Zbigniew Blania Bolna. Pisząc gdzieś tam na łamach jakiejś gazety, nie pamiętam już jej nazwy, ale wiem, że ten wątek dotyczący istoty on powielił. Opierając się na źródłach zagranicznych, więc nie wiemy, czy tajemniczy informator pana Bronisława który twierdził, że te informacje znalazł w jakiejś domniemanej Białej Księdze. Czy ta w ogóle historia w ogóle się trzyma kupy? Ja myślę, że troszeczkę jest naciągana i tutaj ten, ten wątek jest mocno ubarwiony, bo to już jest taka klasyka, można powiedzieć, że w wielu przypadkach katastrof UFO jest jakieś ziarno prawdy, które później zaczyna żyć własną historią do tej historii zaczyna się dorzucać kolejne wątki. Nie wszystkie one są oczywiście prawdziwe, wiele z nich jest myślonych. I to jest takie poruszanie się po bardzo grząskim gruncie. Myślę, że ten wątek faktycznie dotyczący obserwacji jakiegoś spadającego obiektu jest jak najbardziej wiarygodny. Oczywiście możemy się zastanawiać, co to było. Ja bym bardziej szedł w stronę czegoś całkowicie ziemskiego, czyli jakiegoś faktycznie bolidu meteorytu, z czego właśnie upowstał taki fajny polski mit trochę, który żył przez długi czas własnym, własnym życiem i który urósł do miana właśnie jakiegoś takiego ufologicznego polskiego rosła. Tak jest moje zdanie na temat zdarzenia z Gdyni. Ja może dodam Właśnie tylko, tutaj że... teraz mm -hmm. teraz jeden z słuchaczy Radia na naszym radiowym gadu-gadu napisał, że mieszka w Gdyni i już od, od wielu lat jest to właściwie z Gdyni, a o tej historii nigdy jeszcze nie słyszał. Ja może dodam tylko, że w ciągu tych lat, kiedy się zajmuję tym zjawiskiem, to otrzymałem dwie relacje, tak poniekąd wiążące się z tym, co się działo w Gdyni, one dotyczyły obserwacji dziwnych obiektów. Jeden pan, pamiętam nawet pisał, że sam widział jak wojsko zbierało z ulicy coś po prostu, coś co spadło Także może prowadzono tam pewne testy, o których na społeczeństwo miało nie wiedzieć. Drugie, druga obserwacja do, od, od, odnosiła się natomiast do świetlistego obiektu widzianego nad Bałtykiem, bardzo blisko brzegu. Ale jeszcze dodam, że krąży właśnie wiele, wiele różnych wersji tego, jak ten obiekt wyglądał, to znaczy ten obiekt z Gdyni, bo mówi się, że to była taka beczułka, beczka, prawda, czerwona, która spadła w, do basenu portowego, widziało to kilka osób. To był mały obiekt. Ja słyszałem na przykład o tym, że jego wydobyto wydobyto, ale też każe się to zastanowić, bo to, to było coś niedużego, to gdzie tam miejsce na jakiegoś wielkiego humanoida, prawda? A jeszcze dodam taki szczegół, że z tego co zapamiętałem to jednym z tajemniczych informatorów, którzy przeka mieli przekazać na zachód historię o znalezionym humanoidzie na plaży był e, polski lekarz, nawet e, było podane jego nazwisko, natomiast ktoś potem poszukiwał tej osoby, okazało się, że nie mógł jej znaleźć, także możliwe, że to była po prostu celowa prowokacja, bo no, żaden z czytelników nie mógł znaleźć źródła odnośnie Gdyni, która była za żelazną kurtyną, także nie wiem, czy to był rzeczywiście jakiś zabieg redakcyjny, czy, czy po prostu taka mała podpucha, żeby, żeby wzbudzić ciekawość. Ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, zanim oddam głos, to, to fakt, że to w zasadzie było drugie spotkanie z humanoidem w, w okolicach Gdyni, gdyż w literaturze francuskiej opisany, było, opisany był przypadek z roku 1943, kiedy rzekomo francuski jeniec miał natknąć się na mały obiekt wbity w wydmę, gdzieś tam wbity w piach I kiedy on podszedł do tego obiektu zauważył, że, że tam stoi kobieta i ona mu coś tam pokazała na migim porozumiewała się językiem którego on nie rozumiał on mi pomógł odkopać ten pojazd, ona wgramoliła się do niego, bo to, to, było, to było coś niedużego, a potem odleciała. On myślał, że to była niemiecka pilotka, a potem dopiero po latach doszedł do wniosku, że to był latający talerz. Ale ta historia również jest dość, dość senrana, dlatego że on tam podaje szczegóły no tak trochę niepasujące nawet do, do opisu terenu, to znaczy podaje nazwę wioski, która nie istniała w okolicach Gdyni natomiast stwierdzi, że to było w Gdyni co jeszcze było tam dziwne to znaczy ogólnie ta historia była dość dziwna, bo on twierdzi, że był jeńcem wojennym, a mógł sobie tak swobodnie chodzić i to się zdarzyło, kiedy szedł do pracy ale powróćmy do, do tematu Gdyni, Leszku no tutaj już po Wyciągano to na wierzch, mówiono o tym, to jest biblioteka ze srebrnym dyskiem, czas UFO i tutaj Bronek no, tak dosyć dokładnie opisuje z wszelkimi mapkami poglądowymi i z, z tymi źródłami, które udało mu się zgromadzić. Tam tej Białej Księgi to odnosi się do Zatoki Puckiej, co prawda, ale no, to tak bywa, że ludzie, którzy przekazują tego rodzaju informacje, dodają co nieco swojego i upiększają historię mamy z tym do czynienia często no tutaj ciężko się odnieść było tak dawno temu że świadków w zasadzie nie ma wiadomo, że widziało to parę osób czyli coś takiego miało miejsce jest to opisywane na tyle dokładnie że raczej nie widziałbym tutaj czegoś naturalnego w postaci asteroidu bo gdyby coś takiego wpadło do tego basenu, to ten efekt byłby znacznie większy. Byłoby to coś konkretnego, coś co by widziało więcej i odczuło to więcej osób. A pojazd wielkości beczki no, raczej nie będzie mieścił ufity, który po paru godzinach dopiero jest odnaleziony ileś tam metrów dalej. Ciężko mi tu powiedzieć, bo to właśnie są źródła, które nam otworzyły oczy na to ten moment, gdzie znaleziono istotę z zachodu. Tak jak tutaj była mowa, to za żelaznej, furtynnej wieści bardzo dziwne czasami przechodzą. Mieliśmy do czynienia z wieloma opowieściami, które później nie znalazł żadnego pokrycia i były to opowieści wyssane z palca po to, żeby ubarwić własną opowieść przykładami, które no w zasadzie nie miały miejsca. A jeśli miały, to zostały tak upiększone, tak przedstawione, żeby to wyglądało w odpowiednim świetle. Ciężko mi się odnieść, czy to jest fałszywka, czy to jest oryginał, ale zdarzenie raczej miało miejsce trzeba je brać pod uwagę i ja skłaniam się do tego, że coś tam wpadło. Z tą istotą to jest to dla mnie bardzo nieczyste i mijane. Raczej takie jest moje zdanie. Dziękujemy Leszku. Zanim oddam głos Przemkowi, pozwolę sobie tutaj przypomnieć to, co, to, co czytałem kiedyś u pana Leśniakiewicza bodajże na blogu, mianowicie jeden z ufologów ukraińskich Doktor Anton Arfałów twierdzi, że zdarzenie mogło rzeczywiście mieć miejsce, natomiast tym obiektem niekoniecznie musiało być UFO, tylko mógł to być satelita amerykański, którego okres życia, że tak powiem, właśnie mniej więcej w tym okresie, w okresie tej katastrofy, dobiegł końca i właśnie to, że to był satelita amerykański, czyli najnowszy krzyk techniki, zainteresowało szczególnie służby radzieckie, stąd taka otoczka Przemku? Co do zdarzenia w Gdyni to faktycznie jest takie ono dość kontrowersyjne. To, co możemy powiedzieć na pewno, znaczy może nie na pewno, ale ta pierwsza część zdarzenia no wydarzyła się, przyjmijmy, że na 80%, prawda? Jest prawdopodobieństwo 80-90%, że faktycznie się przydarzyła bo tutaj mamy do czynienia znaczy z tego co ja przynajmniej się dowiedziałem z dwoma świadkami niezależnymi jeden świadek obserwował to chyba z morza nie wiem jakiś łódź, łódce czy kutrze się znajdował natomiast drugi świadek gdzieś tam na brzegu prawda i tutaj już nie ma takich spekulacji bo tam faktycznie ten obiekt jakoś tam się mienił na pomarańczowo, na czerwono, jakąś umę miała ze sobą i jak wpadł już do wody, to ten właśnie świadek chyba, który się znajdował na wodzie, tak to zrelacjonował, że ta woda wyleciała na półtora metra do góry. No. Natomiast ta druga, druga część rzeczywiście mi się wydaje, moje zdanie jest takie, że no, to może być faktycznie wszystko zmyślone, <grym> no bo tutaj opieramy się jedynie, prawda, na jakiś tam plotkach, nie plotkach, także nie wiem, nie wiem tego i pewnie się już nie dowiemy na 100%. Natomiast faktycznie właśnie, Marku, mnie ubiegłeś troszkę, bo była taka, jest taka, no była taka hipoteza, że właśnie to był jakiś obiekt tajny, prawda, amerykański, tylko tak zastanawiam się, czy gdyby faktycznie tak było, to mo może, że z jednej strony trzyma się to kupy, że prawda e chciano by szybko to przechwycić i załóżmy zbadać, i gdzieś tam za e e schować, prawda? Natomiast z drugiej strony również wydaje mi się, że miałoby sens takie działanie... Zobaczcie, amerykański obiekt wpadł do wody. No i, i takie prześmiewcze, prawda, żeby jakoś to ośmieszyć ich, że w ten sposób. Natomiast jest, była jeszcze taka hipoteza, że to prawda jest jakiś obiekt satelita już należący do tam ZSRR i, i no i właśnie tak. Natomiast ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę, bo tu też chciałem powiedzieć, o tym zdarzeniu takim Również kontrowersyjnym, o którym wspomniał Piotr, no ale to już tego nie powiem. Natomiast yy, jeszcze miała miejsce, o którym na pewno wszyscy wiedzą, tutaj zebrani yy, rozmówcy, w Węgorzewie, prawda? Ta katastrofa w 97, 1997 roku, Węgorzewie, to chyba warmińsko-mazurskie. No i tam, z tego co wiemy, to też badał chyba Bronisław Wrzepecki, yy. Tam, tutaj mamy większą jednak pewność, że to się faktycznie wydarzyło. Tam to jakoś okoliczności prezentowały w ten sposób, że wojska, że to chyba była jednostka specjalna GROM, z tego co przeczytałem, miała, miała jakoś jakieś ćwiczenia przeprowadzać, mieli później się gdzieś tam przetransportować i podobno, tak to przedstawiała jedna z tych gazet, jakiś obiekt leciał właśnie gdzieś tam, no leciał sobie jakiś obiekt i po czym się prawda upadł na ziemię, no i zawrócili te wojska i te wojska to jakoś przechwyciły, nie wiem on chyba wpadł do jeziora, nie wiem czy oni ten obiekt wyjęli z tej wody czy nie, podobno tam jakaś była wokół tego obiektu otoczka, coś jakby pole jakieś, czy coś w tym rodzaju natomiast nie wiem nie wiem nie dotarłem do żadnych raportów może faktycznie są Gromisława Rzepeckiego, bo nie wiem jak to było y, dokładnie zbadane ta, ta, całe to zdarzenie czy załóżmy było badane y, promieniowanie w tym, w tym terenie w tym rejonie czy, bo jeżeli było i na przykład coś wyszło, no to faktycznie tutaj mamy 100% pewności, że jakiś obiekt i to jakiś obiekt, który mógł nie należeć do, w ogóle do ludzi, prawda, się uziemił. No, także myślę, że ta, to zdarzenie jest takie dużo bardziej wiarygodne i też ciekawe. Także dziękuję. Ja tylko dodam, że ta historia z Węgorzewa my chyba do tego kiedyś wrócimy, natomiast tutaj nie była obserwowana żadna istota. To był incydent taki dość kontrowersyjny, taki troszeczkę bym powiedział amerykański. Chyba tam nikt nie dotarł na to miejsce. To się ograniczało do kontaktów pana Rzepeckiego bodajże z tym informatorem, ale będziemy o tym mam nadzieję mówić w debacie poświęconej katastrofom UFO, bo to nie była jedyna katastrofa dziwnego obiektu na terenie naszego kraju. Ale panowie, mijamy Gdynię, i dochodzimy do tego punktu e, kluczowego w polskiej historii spotkań z humanoidami. Miało lata 50., 60, właściwie bez dużego echa z pewnych powodów w tamtych latach nie poświęcano tak wielu uwagi w prasie w zjawisku UFO i nagle dochodzi w roku 78 do no czegoś czegoś niesamowitego jak na nasz kraj na nasze warunki otóż w Emit nie lądują dziwne istoty a Jan Wolski zabrany zostaje na pokład, gdzie widzi dziwne rzeczy. Cała wieść jest potem najechana przez dziennikarzy, przez Ciekawskich. Ostatnio wokół Licina znowu zrobiło się sporo szumu za, po, za pośrednictwem książki, która, w której autor stwierdzał, że Cała sprawa została sfingowana przez Witolda Wawrzonka, czyli tego pierwotnego informatora zbigniewa Brani Bolnara, który miał tego biednego Wolskiego zahipnotyzować. Panowie. Nie będziemy się rozdrabniać tutaj nad przypadkiem Wolskiego, dlatego że musielibyśmy powtórzyć to raz jeszcze. Ja tylko dodam, że to było tak, że Wolski jechał po prostu sobie furmanką, zobaczył dziwne, zobaczył na, na drodze dziwne postacie, one wskoczyły na wóz, były to Niskich humanoidy oliwkowej skórze, ubrane w taki dość, w takie odcisłe kombinezony. One go potem zaprowadziły do, do wnętrza pojazdu. Wolski tam wjechał, rozebrał się, został zbadany, został wypuszczony. Nie, nie doszło do żadnego, żadnego zatarcia pamięci. Panowie. Co sądzicie o przypadku Wolskiego? Co sądzicie o tych oskarżeniach Bartosza Redłutowskiego? O jego teorii? Um, I o samej postaci Zbigniewa Brani Bolnera? Może tym razem Przemek? Już jestem. No tak, tutaj nie ma sensu opowiadać całej historii jeszcze raz i um, analizować tego, co autor książki prawda, nie wiem wytoczył jako oręż żeby właśnie to wszystko obalić to co to co właśnie mnie zastanawia to znaczy tutaj autor książki właśnie wysunął hipotezę tak jak Piotr wspomniał, że małżonek zahipnotyzował prawda Pana Wolskiego, natomiast e, z autorem książki w ogóle, czy znaczy może nie tyle z samym autorem, co z jego jakimiś tam e, poplecznikami ciągnęła się naprawdę długa dyskusja na naszym forum Infra. E, ja tam trochę ją śledziłem e, i zauważyłem to, że nikt nie odpowiedział na e, w zasadzie na taki argument, kontrargument, jakim było, jaką była znajomość pana Wawrzonka z Janem Wolskim przed incydentem, a z tego co wiem, Zbigniew Blania-Bolnar chyba nie za pierwszym razem, tylko za drugim, bądź trzecim, kiedy pojawił się we Emicinie udał się y, do państwa Wolskich, z tym, że nie wiem, czy, czy tam wówczas, w tej rozmowy był sam pan Jan, natomiast pytał rodziny Wolskich, czy, czy, czy, czy, czy, czy pan, y, czy oni w ogóle znali pana Walczonka wcześniej, przed tym incydentem, no i odpowiedź była negatywna, oni w ogóle tego pana nie znali, zresztą pan Wolski w rozmowie z y, ufologami w ogóle y, zawsze wypowiadał się ponoć ponoć, bo mnie tam nie było, więc nie mogę tego powiedzieć na 100%. Jako, jako ten pan, prawda, nigdy nie mówił po imieniu. Także nie wydaje mi się, żeby faktycznie on go wcześniej znał, co moim zdaniem podważa tą hipotezę mocno chwiejną mocno pana Rydnitowskiego. Ja jeszcze mogę powiedzieć, że znam jednego z ufologów który był na miejscu zaraz jakoś po Zbigniewie Blani, to też notabene Zbigniew Blania zawsze był pierwszy na miejscu z tego, co się dowiedziałem. Natomiast właśnie ten ufolog, Dariusz Cichocki mówił, powiedział że no zresztą to, to powtórzył w trakcie wywiadu, który z nim przeprowadziłem i jest dostępny na moim blogu, że pan Wawrzonek nigdy takich zdolności hipnotyzerskich nie posiadał, co prawda bawił się, coś tam próbował, ale to było takie no, na poziomie bardzo, bardzo amatorskim. Ja nie mówię, że tutaj panu Cichockiemu trzeba wierzyć, no ale jednak to jest osoba, która nie stara się na siłę jakoś Promować tej historii, no, no po prostu. Poznał Wawrzonka, widział się z nim kilka razy, także w Warszawie, nie tylko w Emilcinie, i mm, taką informację przekazał, że Wawrzonek po prostu no, takich zdolności nie miał. Zresztą chyba to samo powiedziała żona pana Wawrzonka. Że on tam się bawi, prawda, a nigdy nikogo nie zahipnotyzował. I to samo potwierdza, też bym chciał wspomnieć syn pana Walżonka, który się odezwał na naszym forum, że właśnie potwierdza to, co mówi matka. Także to tyle z mojej strony. No tak, dziękuję. Przemku, przy okazji pozwolę sobie zapytać Ciebie, czy planujesz może w najbliższym czasie opublikować drugą część wywiadu z panem Cichockim? To znaczy, na razie, na razie, nie ja ogólnie planowałem, natomiast pan Dariusz Cichocki póki co się wstrzymał, no nie wiem, myślę, że, myślę, że w końcu to opublikuję, albo w formie wideo, albo, bo mam też to nagrane formie samego audio. Tam troszkę więcej pan Cichocki mówi o tym całym incydencie. Póki co, póki co nie. Póki co nie mam tej zgody. Ale mam nadzieję, że w końcu to się uda i opublikuję. No to ja w takim razie podzielam twoje nadzieje. Myślę, że tutaj współdysputanci również, ale oddajmy już może głos. Damian Trela. Ja myślę, że na temat Emilcina i pana Włoskiego to możemy podyskutować też przy jakiejś osobnej audycji, bo to temat bardzo szeroki, a temat, który ostatnio dość mocno orzył za sprawą książki pana Bartosza Rdółkowskiego. No cóż tu można tu powiedzieć? Generalnie dla mnie cała, całe zdarzenie jest jak najbardziej w dalszym ciągu wiarygodne, mimo tych niezwykłych rewelacji, które pan Bartosz Rdółkowski zaprezentował w swojej książce i swoich prób jakiejś interpretacji tego zdarzenia. Zdarzenie, jak najbardziej wiarygodne, aczkolwiek może nie aż tak niezwykłe, jak, jak, jak, jakim się stało, można powiedzieć, pod koniec lat 70., A stało się dlatego, że stało się bardzo medialne z bawą pana Zbigniewa Bolnara, który ten temat mocno nagłośnił, i ta historia rozeszła się po całej Polsce i stała się takim najsłynniejszym, bliskim spotkaniem trzeciego Stopnia, co nie umniejsza oczywiście wagi innych takich bliskich spotkań, które miały miejsce w tym czasie na terenie Polski. Eee, co do książki pana Bartosza Wurdowskiego, no tutaj też jest jakiś mój delikatny udział w ogóle w całej tej historii, gdyż ja zdecydowałem się na przeprowadzenie wywiadu z panem Bartoszem. W zasadzie to propozycja wyszła z jego strony najpierw do mnie o publikację tego wywiadu. Ja po jakimś czasie przemyślenia uznałem, że jednak może jest to dobry pomysł, gdyż ja przedstawiłem panu Bartoszowi swoje zdanie na temat jego hipotez, które prezentował w swojej książce i nastawiałem się do nich bardzo negatywnie. Aczkolwiek chciałem, a liczyłem bowiem bardziej na to, że ten wywiad, który opublikowałem z nim, będzie jakąś taką otwartą dyskusją dyskusją, która być może, w trakcie której być może padną jakieś ciekawe argumenty, jakieś ciekawe informacje być może. No, stało się troszeczkę inaczej. Tak naprawdę na, na łamach mojego bloga, jak i później na forum Infra pojawiła się po prostu jedna wielka fala krytyki i też jednocześnie takiego trochę obrzucania błotem, niesprawiedliwego trochę obrzucania błotem niektórych osób, chociażby Arka Miazgi, którego szkoda, że akurat dzisiaj z nami nie ma być może też mógłby coś powiedzieć na ten temat więc troszeczkę żałowałem, że ten wywiad się później jednak ukazał i, i, i niejako gdzieś tam zrobiła się taka krytyka znaczy taka reklama książki pana Bartosza co do samej teorii, jaką zaprezentował pan Bartosz ja odnoszę się do niej negatywnie, chociażby z tego względu że dla mnie generalnie hipoteza jakoby ktoś parający się hipnozą, nieważne czy w zaawansowanym, czy też podstawowym stopniu był w stanie zahipnotyzować jakąś osobę, to akurat nie ulega wątpliwości, że mógł być w stanie jeśli faktycznie praktykował taką, taką metodykę, ale dla mnie wydaje się trochę naciągane to, że ktoś mógł po poddaniu się hipnozy powtarzać za każdym razem w tak drobnych szczegółach ciągle tą samą historię przez wiele lat. Dla mnie to nie trzymało się kupy generalnie, ja to panu Bartoszowi wielokrotnie artykułowałem, na co on zwykle odpowiadał mi tym, że opierał się na faktach, faktach, które uzyskał po konsultacji z niektórymi psychologami. Kiedy prosiłem go o nazwiska tych psychologów, to tutaj raczej e, chronił, e, chronił ich anonimowością. No i generalnie dla mnie cała idea w ogóle pisania tej książki e, po prostu mijała się całkowicie z celem, gdyż tak naprawdę główni bohaterzy tego zdarzenia już dawno nie żyją mam tu na myśli przede wszystkim pana Witolda Babrząka, który na pewno mógłby coś w tej kwestii powiedzieć i pewnie gdyby żył, być może ta książka by nie powstała, to zresztą nawet mi potwierdził pan Barto, że on by nawet tego tematu nie ruszał, gdyby, gdyby właśnie pan Witold jeszcze dalej żył i mógłby coś w tej sprawie powiedzieć, no to jest akurat logiczne, żeby tej książki nie napisał, bo ona po prostu nie trzymałaby się już w ogóle kupy całkowicie. Fakt jest faktem, że jeśli chodzi o ogólne całe dochodzenie, jakie przeprowadzał Zbigniew Blania-Bolnar wtedy, w tamtych czasach, Um, ono troszeczkę też było takie niewłaściwe, mimo tego, że profesjonalne, bo przecież był zaangażowany w tą sprawę sztab wielu ludzi, e, psychologów, nie tylko lekarzy, prawda, e, to mimo wszystko jednak troszeczkę to dochodzenie było prowadzone pod jedno dyktando, które miało dowodnić, że to zdarzenie jest jak najbardziej autentyczne, ale co nie ugało w sumie wątpliwości, że było autentyczne, tylko... E, Tutaj panu Zbigniewowi można było zarzucić pewne błędy, że on się starał jakby wylansować na, na tle tej historii jako taka osoba, która jest taką, trochę taką polską gwiazdą ufologii, co zresztą nawet nieraz wypowiadał się tej kwestii Bronisław Rzepecki, ale to nie umniejsza oczywiście wagi, że to zdarzenie było autentyczne. Natomiast książka pana Bartosza Rudogowskiego nie wyjaśnia tej sprawy. Ten Temat dalej jest otwarty, jest otwartą kartą historii. Natomiast nieprzyjemne jest to, że na kamwie tej książki pojawiło się tyle takich nieprzyjemnych nieprzyjemnych takich obrzucania się błotem, jakichś takich akcji, ataków na, na niektórych właśnie badaczy, dokumentalistów, którzy podchodzą do tej tematyki w bardziej w profesjonalny sposób. Tutaj troszeczkę jakby świat polskiej, który jeszcze jako taki istnieje, nagle został trochę tak... E, można powiedzieć, wykoloryzowany przez e, nakamwie książki pana Bartosza. Leszku? Dla mnie przypadek Emil Cina to jest taki przypadek, który nie ulega wątpliwości. Sama postać polskiego jest tak um, realna, tak, tak um, dosadna w tym, co przekazywał nam. Że, um, tutaj trzeba no, dużo takiej niechęci żeby doszukiwać się um, jakichś prób zafałszowania, um, naciągania. Tutaj y, pan Polski, który do końca swojego życia bardzo żałował, że ujawnił się z tą opowieścią, um, bardzo nie za rękę. na wielostronnie mówiła, że ten moment zmienił go tak drastycznie, że wątpię, żeby y, jakiś y, Domowej, do, domowego chowu hipnotyzer hmm, potrafił tak wpłynąć na osobowość człowieka, że tak zmienić go tak mocno. Tutaj ta książka dla mnie, no to jest jednym z głosów takich, y, które próbują ugrać swoje na, na tym, co już jest w zasadzie poznane i, i zrobione, rzetelnie. Nie wiem, czy jest z nami już Piotr Cielebiaś. Jesteś Piotrze? Jestem, jestem. Poza anteną, właśnie przed chwilą ustaliliśmy, że zaprezentujemy jeszcze, może oddamy głos komuś, kogo dzisiaj na naszej debacie nie ma. Adamowi Wawrzonkowi. Piotrze, co ty na to? To znaczy pan Wawrzonek Adam, syn pana Witolda, czyli tego, kto, kto właściwie odkrył Emilcin, no wstawił się mocno za ojcem, do tego, że po prostu to, co wyczytał w książce pana Ardułtowskiego było dla niego no, policzkiem po prostu. To wszystko, jak sam przyznał, nie miało miejsca. Zresztą gdzieś tam na naszym forum w tej, w tej dyskusji o bardzo wielu wątkach na temat rzekomej hipnozy Milcińskiej przetoczył się taki ciekawy post, nie, który podsumował ja wszystko. Tutaj mam właśnie mhm. otwarty list pana pana Adama Wawrzonka. Link mhm. do tego listu będzie umieszczony w archiwum Radia Paranormalium, gdy już będzie udostępniony za jeżeli, jeżeli, jeżeli możesz, przeczytaj kawałek. Może ten najważniejszy element, bo i tak nie wyjaśnimy całej tej sprawy dzisiaj w czasie naszej debaty, bo chcieliśmy ją poświęcić innym, innym rzeczom. Może kiedyś wrócimy do tego nieszczęsnego milcina. Natomiast warto, żeby ktoś, kto to poniekąd brał udział w tych wydarzeniach, kto znał Wawrzonka Witolda i wiedział czy był on współczesnym prl Houdinim wypowiedział się w tej sprawie. Tak więc oddajemy głos Adamowi Wawrzonkowi to jest fragment listu jaki Adam Wawrzonek nadesłał we wrześniu 2014 roku do redakcji portalu Infra oto najważniejszy fragment tego właśnie listu, pierwszym faktem jest to, iż wówczas jako dziecko pamiętałem pamiętam poruszenie, gdy ojciec się dowiedział o dziwnych istotach. Wtedy to słowo Emilcin usłyszałem po raz pierwszy. Pamiętam też, jak podekscytowany szykował się do wyjazdu do Emilcina, chcąc to jakoś utrwalić jak się później okazało na kazecie magnetofonowej pierwszy rywiat z Janem Wolskim. Ojciec nie znał dokładnego adresu, gdzie ma jechać, wiedział tylko, że to gdzieś w Emilcinie i że, cytuję, Emilcin to wieś. Drugie to, że ojciec w tym okresie nie interesował się hipnozą, nawet amatorsko. Ponadto w późniejszym okresie, kiedy się nią interesował, tak jak w innych sprawach, strzegł związanych z nią względów etycznych. Ojciec, Witold Wawrzonek, nie posiadał jednak zdolności hipnotyzerskich i nawet gdyby chciał, nie potrafiłby nikogo zahipnotyzować. Trzecie, równie istotne w kwestii wykluczenia ojca jako mistyfikatora incydentu Emilcińskiego jest to, że ojciec, kiedy nie było nikogo ze znajomych, miał w głośne rozważanie, mówienie do siebie, nie zwracając uwagi na obecność mnie jako kilkulatka. Zastanawiał się wtedy na głos nad tym, co się wydarzyło w Emilcinie. Mistyfikator raczej by tego nie robił. Ojciec zastanawiał się, skąd pochodzą owe istoty, dlaczego w rejonie Trójkąta Bermudzkiego znikają samoloty i nad wieloma innymi kwestiami. Wyklucza to Witolda Wawrzonka z roli, jaką przypisał mu w książce Tajne operacje PRL i Ufo, jej autor z poważaniem Adam Wawrzonek. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z twórczością pana Adama, pan Adam jest poetą, zachęcamy do poszukania sobie w internecie jego, jego wierszy. Są niebanalne, tak, tak to. Tak to określę. Ale do Emilicina jeszcze kiedyś wrócimy, bo no nie rzeczywiście jest pełen pewnych szczegółów, które nie zostały wyjaśnione albo które są troszeczkę dziwaczne. Największa szkoda, że tam nie zadbano o te ślady, które się zachowały. I go tym nie pomyślał. W każdym razie, panowie, przejdźmy do kolejnej sprawy. Mija ten rok 78. Nagle jest wielki bum na spotkanie z, z obcymi na, na opisywanie tych tych historii i mm, wiadomo, prasa ma na temat Emilcina różne zdanie, ma w ogóle różne zdania na temat tego typu historii, ale co ciekawe, od tego czasu w Polsce dochodzi do bardzo wielu przypadków, które zasługują na uwagę. To nie są tylko te dwie historie dość mocno kontrowersyjne związane z Emilcinem, czyli Przyrownica i, i Golina. O niej może powiem kiedy indziej przy, przy okazji Emilcina, kiedy może będzie z nami Jarek Miazga. Natomiast w roku 1979 e, dochodzi do no, moim zdaniem bardzo ciekawego zdarzenia w Człuchowie. E, tam między innymi widziany e, był obiekt, widziane były e, także istoty w skafandrach. Zdarzenie zostało opisane przez panów Rzepeckiego i piechotę. Te istoty były dość dziwaczne, dlatego że one wyglądały tak jakby, no były niskie przede wszystkim. Ja sobie pozwolę przytoczyć tutaj fragment. Mogli mieć około 150 cm wzrostu, końce ich rąk były oddalone od siebie około 50 cm, cały czas byli w ruchu, nie zatrzymywali się nawet w momencie wykonywania zwrotu. Przez cały czas nogi mieli złączone i ślizgali się po, po powierzchni ziemi, jakby jakaś niewidzialna siła pchała ich po idealnie równej płaszczyźnie. Te istoty zostały zauważone przez pewnego mężczyznę, który spacerował psami, z psami nad pobliskim jeziorem. Jak mówiłem, to był rok 79, potem mamy rok 81, mamy słynne spotkanie w chałupach, może ktoś tutaj z Was zreferuje, może, może, może Damian opowie, jak to było. W każdym razie, dlaczego nagle w Waszym zdaniem w PRL-u spotkania z obcymi eksplodowały? To znaczy, czy było to, czy stało się to pod wpływem Wolskiego? Może było to jakieś uwolnienie zbiorowych zbiorowych wyobrażeń, jak są niektórzy psycholodzy, którzy synią czasami bardzo dziwaczne hipotezy. Czy może jest jeszcze jakiś inny czynnik, Damianie? Ja myślę, że główny czynnik, jaki tutaj zaważył na tym, to przede wszystkim pewna jakby akcja medialna, która wyszła ze strony dokumentowania takich zjawisk właśnie jak zjawiska umfą. Jak wiemy, przełom lat 70 80 to jest moment kiedy rusza polska ufologia pełną parą rok 78 to jest moment kiedy powstaje pierwsza organizacja w Polsce jest to klub kontaktów kosmicznych który notabene był założony przez jak wiadomo Lucjana Znicza osoba która nie da się ukryć przyczyniła się bardzo do dokumentacji w ogóle zjawiska ufo w Polsce poprzez swój cykl publikacji gości z kosmosu po drodze powstaje jeszcze kilka innych organizacji, między innymi organizacja w Krakowie założona przez, przez Bronisława Rzepeckiego, a więc sprzyjał temu klimat do docierania jakby do świadków, a więc generalnie ludzie, raz, że była może inna, inna percepcja w ogóle na takie zjawiska, była większa ciekawość Poznawcza ludzi, ludzie bardziej e, byli otwarci, otwarcie mówili o takich zdarzeniach, a sprzyjał temu klimat, dlatego że e, mieli do kogo się zwrócić, e, bo były publikowane artykuły na ten temat, e, czy to prasowe, czy też jakieś wydawane w periodykach, już takich bardziej specjalistycznych, jak wizje peryferyjne. A więc łatwiej było dotrzeć do takich świadków, i Emilcin był takim punktem zwrotnym, bo jak wiadomo, Emilcin był wydarzeniem bardzo medialnym i te zdarzenia, które rozegrały się gdzieś na przełomie lat 70. i 80., łatwiej można było do nich dotrzeć. Te odległejsze przypadki, w tamtych czasach nie było żadnych organizacji ufologicznych, które mogły rejestrować te zdarzenia. A Czuchów to takie fajne, ciekawe zdarzenie, bo sam przebieg tego zdarzenia jest wyjątkowy, prawda? I w ogóle sam opis tych istot jest ciekawy. Jak wiemy, w ogóle tam mamy do czynienia z czymś, co możemy nazwać puścigiem za istotami humanidalnymi, bo jak wiemy, jeden ze świadków uczestników tego zdarzenia z początku wziął te dwie istoty, które tam się pojawiły w pobliżu jeziora za kłusowników i on zaczął ich gonić. Najpierw wysłał na nich swoich psów, które nieoczekiwanie jak się zbliżyły do tych istot przestraszyły się i uciekły. Począł on zareagował agresywnie i zaczął je gonić, a te istoty mimo utrudnionego terenu bardzo łatwo manewrowały po okolicy. Jak się później okazało, jak on się przyjrzał dokładniej, to okazało się, że te istoty jakby się unosiły Nie ziemią. I co ciekawe wyglądały w sposób nietypowy, bo miały jakby złączone ze sobą nogi. Ogólnie w ciemności on tam nie dojrzał zbyt wielu szczegółów, ale stwierdził, że że były jakby takie ubrane w jakiś, jakiś kombinezon, jakiś, e, e, jakiś jakby skafander wręcz. Te istoty sobie tak manewrowały i w pewnym momencie znikły nagle nieoczekiwanie po chwili świadek zobaczył unoszący się obiekt, a więc te dwa elementy możemy łączyć ze sobą. Dla mnie to zdarzenie jest ciekawe, bo w jakim stopniu nawiązuje do wyglądu istot, które były zaobserwowane w Krośnie Odrzańskim przez pewnego pana, który co ciekawe mieszka w Żabnie, daleko w Latowa, miejscu, gdzie przez wiele lat rozgrywały się sensacyjne wydarzenia na, na, na tle ufologicznym. I ten pan właśnie na początku lat 90. w okolicach krosno obserwował bardzo podobne istoty, które też miały taką trochę krępą budowę ciała, miały ze sobą złączone nogi, wyglądały trochę jak roboty, można powiedzieć. Dostrzegł kilka bądź kilkanaście tych istot, które krzątały się w pobliżu dziwnego obiektu, który przypominał jakby taką odwróconą misę. I te istoty, co ciekawe, akurat może nie tak jak w przypadku Czuchowa unosiły się na ziemię, ale skakały, dosłownie tak jak kangury, a więc wykonywały takie dziwne ruchy i jednocześnie schylały się w tych miejscach, jakby dokonywały jakichś pomiarów przy, przy pomocy jakiegoś dziwnego urządzenia, które trzymały w ręku. I ten świadek obserwował to przez kilka minut, po czym nieoczekiwanie stracił świadomość. A kiedy ją odzyskał, to już nic nie widział. Ale te zdarzenia są jakby takie pokrywające się, bo osoba, która zdawała mi relację z tego zdarzenia, w ogóle nie miała pojęcia, jak w ogóle nad temat, w ogóle nie interesowała się tematyką ufologiczną, nie czytała książek, nie czytała artykułów na ten temat a zdała mi relację taką bardzo zbliżoną do właśnie zdarzenia Szczuchowa, jeśli chodzi o sam wygląd tych istot. Ten wygląd istot trochę też nawiązuje do słynnego zdarzenia w Paskaguli. Eee, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proponujemy najpierw jeszcze dać skończyć tutaj Damianowi. Tak, już, już, tak, tak, już daję. Cicho jestem. Troszeczkę się wybiłem z toku. No ale to w zasadzie tyle, jeśli chciałem powiedzieć na tą, na tą kwestię dotyczącą właśnie tego okresu. No tych zdarzeń tam w, w końcu lat 70. było, jak wiemy, bardzo dużo bo było jeszcze zdarzenie w Chałupach, była przyrownica, golinka i tak dalej. No a to, że tych relacji było tak wiele, to możemy domniemywać, że tych relacji było również wiele w latach 50. czy w latach 60. -tych. Tylko, że po prostu nie docierali do nich badacze o dokumentaliści taki zjawisk. Ale tak mówiąc jeszcze o latach 50. to nie wspomnieliśmy, bo tak szybko przeskoczyliśmy do, tego, do takiego późnego perelu. Ale też było jedno takie ciekawe zdarzenie, które ja kiedyś badałem razem z kolegą Jarosławem Krzyżanowskim tutaj na terenie Dolnego Śląska, a dotyczyło właśnie takiego zdarzenia ciekawego z dziwnymi istotami w Strzyżowcu. To jest taka wioska położona niedaleko Jeleni Góry i tam właśnie rozegrało się pod koniec lat 50. takie ciekawe zdarzenie. Mianowicie dwójka osób, młodych wówczas chłopców. Znajdując się na, na polu, na otwartej przestrzeni, pobliżu miejscowości Szyżowice, dostrzegła dwójkę, dwójkę postaci dziwnych, które nagle w odległości może 200 metrów, wyłoniły się na pobliskim pagórku i te istoty wyglądały tak dosyć nietypowo, bo miały może wzrostu met 50, m, były ubrane w taki ściśle przylejający kombinezon do ciała, koloru może brązowego, który zakrywał też głowy jakby. Też w sumie to nie wiadomo, czy to nie był jakiś element z hełmu, czy też, czy też był to właśnie część całego kombinezonu. W każdym razie te istoty przemieszczały się po tym pagórku, będąc zgarbione. Trochę zachowywały się jak takie małpy i kiedy podeszły na skraj tego pagórka, wyprostowały się i jedna z tych istot zaczęła pokazywać ręką w drugiej istocie okolice. I w momencie, kiedy obróciły się te istoty w stronę tych świadków, wtedy uświadomili sobie, że są obserwowani przez kogoś i jakby zareagowały na to gwałtownie i zbiegły z tego pagórka po kilku minutach ci świadkowie trochę zdębieni, stojąc w tym miejscu zastanawiali się co to w ogóle było i po chwili jednak zdecydowali się podejść w to miejsce i kiedy podeszli na ten pagórek i zeszli z niego to zobaczyli, że na skraju łąki stoi sobie obiekt, który wygląda jak autobus dosłownie mówiąc był takiego koloru srebrzysto-białego wokół niego gdzieś tam menowały jakieś światła i ten obiekt nagle w pewnym momencie wystartował gwałtownie i odleciał w kierunku bodajże zachodnim. W tym miejscu podobno też mieszkańcy donosili, że przez wiele lat utrzymywał się dziwny ślad na trawie, który przypominał taki pierścień wyżej rosnącej trawy. Ale to świadczy właśnie, to zdarzenie jest jakby dowodem tego, że tych relacji pewnie było więcej, tylko niewiele o nich wiemy tak naprawdę, bo w tym czasie nie działały żadne organizacje ufologiczne. Temat był ogólnie mało popularny, mało znany. Proponuję teraz, aby, aby swoje pytanie zadał słuchacz, który się do nas dodzwonił. Zapraszamy. Tak, dziękuję serdecznie za dopuszczenie mnie do głosu. Jestem bardzo zaciekawiony Państwa debatą, tylko że ja bym do zadania miał pytanie dwa. Znaczy bardziej pytanie pierwsze, które byłoby tylko oznajmieniem faktów, które już zadam. <gry> które e, największa, największa e, na pewno e, z pewnością na tym lobie baza danych Google, e, która zaopatrzy, zaop, zaopatrzyła nas o pytania, e, które są najbardziej e, pierwsze czy To są pytania czysto pornograficzne, o których, których nie będę tutaj przydzielał. Ale czwarte pytanie, what is UFO? O, to jest, to jest pierwsze pytanie, które chcę zadać. Całkowicie być może nie trafiłem z tematem debaty, bo, bo nie, nie, nie zatrafiłem, ale drugie pytanie, które chcę zadać poważnie, co panowie sądzą, że bogowie, w cudzysłowie, rzecz jasna, pochodzą z marca, bo według mnie to jest bardzo ciekawa hipoteza, że... że Wyżej rozwinięta cywilizacja, która mogła zostać zgładzona dużo wyższą, no nie wiem, albo dużo wyższą techniką, albo być może kataklizmem na natu, z natury wszechświata czy coś. I na to pytanie bardzo bym liczył na odpowiedź, bo bardzo wiem, że już się. Już się... Już, już jak stary, stary się nie mogę, jak się zapowietrzą, no nie mogę odpowiedzieć zbytnio dobrze, ale jak panowie się odnoszą do tego, że yy, inteligencja mogła nadejść do nas z Marsa? Bardzo to mnie interesuje, jak państwo się do tego odniosą. Yy, dziękuję dziękujemy. Nie wiem, czy poczekam wam trochę na odpowiedź, bo sesję odpowiedzi planujemy po, za godzinę gdzieś tak, kiedy skończymy e, tutaj odpowiadać na pytania związane z humanoidami, także będziemy to mieli w pamięci. E, zapewne odnosi się pan do kwestii słynnej twarzy z Marsa, słynnych hipotez e, Schiaparelliego między innymi o kanałach na Marsie. E, mało kto wie, że jeszcze kilka dziesiąt lat temu panował przekonanie, dopóki człowiek nie pojawił się w kosmosie, że, że, to, że Wenus i Mars są zamieszkane. Ale powróćmy do humanoidów. Bardzo dziękuję Damianie za przytoczenie tych arcy archi-ciekawych przypadków. Dlatego, że myślę, że nasi słuchacze liczą właśnie na to, że dzisiaj z kilkoma sprawami znajomymi wspomnieliśmy już o Czuchowie. Ja powiedziałem też o, o drugim przypadku z chałup, kiedy tam w zasadzie też został ślad po domniemanym lądowaniu obiektu. W przypadku z yy, Może Przemek coś o tym powie też. Yy, nadal wiadomo niewiele, bo chodziło o to, że pewien malarz-artysta dosłownie minął na drodze dwie istoty, które wyglądały podobnie w cudzysłowie do tych, które, yy, które spotkał Wolski. Yy, ale to może oddam teraz głos Przemku. Jestem. Rozumiem, że mam y, coś tam powiedzieć o tym incydencie, tak? O chałupach, o słynnym lądowaniu na Czerniakowie. Jak chcesz, możesz chałupy zostawić <grywk> z <zeszkowi. grywk> <grywk> Dobrze, to ja może tylko tak y, postarał się w miarę y, y, skrótowo to wszystko opisać. E, jeśli chodzi o chałupy, no to wszystko zaczęło się w zasadzie na plaży. To chyba było w 1981 roku, nie wiem czy to był czerwiec, lipiec, czy sierpień, już zapomniałem. W każdym razie było to na plaży, było mnóstwo ludzi i w pewnym momencie e, wzdłuż plaży e, zaczęła. Znaczy ludzie zauważyli, że wzdłuż plaży leci mm, nie wiem na jakiej to wysokości, chyba około kilkunastu metrach leci jakaś taka różowa chmurka która następnie pod kątem prostym skierowała się, wykonała manewr skrętu w lewo, czy skrętu i poleciała nad właśnie Wydmy, nad Wydmy i nad Las, który tam właśnie, w którym to całe zajście miało miejsce. I ludzie to obserwowali z tego co ja tam słyszałem niestety nikt nie wykonał żadnego zdjęcia i ten artysta, malarz wspomniany, akurat padło na niego, kierował się z plaży gdzieś tam w stronę miasta i w pewnym momencie zauważył jakieś, na, na ścieżce leśnej, zauważył dwie postaci, które stały do niego przodem, zwrócone frontalnie i te postaci no, właśnie wyglądały tak, że właśnie miały jakieś takie skafandry obcisłe i e, widział je wyraźnie tak jakby od pasa w górę e, i od pasa w dół, natomiast e, pas, sam, ta okolica bioder była jakby przymglona, nie, nie wiem czemu, natomiast e, przez tą mgiełkę jakby jakoś się przebijały takie właśnie jakieś urządzenia, jakieś takie dwa prostokąciki, jakieś, jakaś zwojnica, czy coś takiego. No i minął, minął, minął te postaci i usłyszał w głowie te właśnie telepatycznie usłyszał głos, który mu nakazywał iść dalej i się nie zatrzymywać. W momencie gdy je mijał, one tak jakby obróciły się momentalnie. Znaczy nie było widać z tego momentu obrócenia, tylko no to natychmiastowo wręcz się wydarzyło. One po prostu, tak jak troszkę 2D, tak jakby były wykonane z jakiegoś, prawda, papieru, na wcześniej, kiedy szedł na wprost nich. No i kiedy mijał je bokiem, one tak samo, tak jakby w dalszym ciągu względem niego zachowały tą samą pozycję. No i minął, tam później się okazało, że tracił jakiś czas, więc Tutaj to było badane, już nie pamiętam przez kogo, szczerze mówiąc, no miał, miał właśnie ten stracony czas, wystąpił chyba czynnik on, z tego co pamiętam, więc tutaj miała, miała miejsce taka właśnie jakby wyłączenie wszelkich odgłosów, wszelkiego w ogóle życia, typu ptaki, prawda, jakieś różnego rodzaju odgłosy tylko taka przejmująca cisza i co jeszcze ważne, że tam był widoczny obiekt w kształcie chyba jakiegoś jaja czy kopuły stojący na ziemi miało chyba trzy takie odnogi, które zostawiły ślad później to było badane również jakimś chyba jakimiś miernikami, jakąś aparaturą to było badane, wyszło tam promieniowanie i co ciekawe też, po włożeniu rąk w miejsce tych zagłębień miałem się wrażenie, że jest tam jakaś substancja, ona była oczywiście niewidoczna zupełnie, ale to było takie wyczuwalne, wyczuwalne, no i to tak w wielkim skrócie, w zasadzie świadek był tylko jeden z tego co ja wiem, Oczywiście on tam później spotkał jakieś dwie jeszcze osoby, jakąś parę, jednak oni w ogóle tak jakby, że z tego co on mówił, oni powinni byli to zobaczyć, jednak świadkiem był tylko on. Także to jest ciekawe. I druga sprawa z Czerniakowa, jeżeli mamy opisywać, wydarzyła się w 1982 roku no i ona była no bardzo ciekawa, myślę, że nie jest znana wielu osobom, które się tym interesują. Co się wydarzyło chyba jakoś zimą, to był stan wojenny na warszawskim Czerniakowie, blisko Wisły, na takim terenie działkowym. I świadkami tego zdarzenia był ojciec z synem, którzy tam poszli gdzieś na, na działkę. I późnym, późną, nie, to nie była, przepraszam, zima, to było lato jeszcze, bo oni się wybrali po jakieś owoce, prawda, zbierać, i późną godziną wieczorną wracali już do domu. Nagle zobaczyli jakiś, poczuli swąd, czegoś takiego, jakiejś spalenizny i zobaczyli jakąś poświatę gdzieś tam. No i zobaczyli obiekt, który, który, Spod którego bije taka pomarańczowa poświata. Obiekt był z tego co ja wiem uziemiony. Wokół obiektu chodziły trzy postaci takiego, no, zbliżone do tego co my znamy jako szaraki. Z czego dwie chyba coś, czegoś szukały. Jedna miała w ręku coś takiego, jakieś kółko takie świecące. I jakby nie wiem, szukała czegoś pod ziemią, nie wiem oni byli schowani za takim krzakiem bzu. no i bardzo wystraszeni uciekli z powrotem do tej swojej, na tą swoją działkę i tam przenocowali w ogóle no i tą historią podzielili się z Kazimierzem Dzowskim parę lat później, z tego co ja tam chyba wiem co jest ważne tutaj to to, że miało, miało, znaczy, obiekt pozostawił jakiś ślad w ziemi to chyba była wypalona trawa no i jeszcze ważniejsze jest to, że świadek był jeszcze drugi i to był jakiś starszy pan, który z bloku z bloku chyba dziesiątego piętra obserwował całe to zajście. Nie jestem pewien czy w tym samym czasie, czy później czy wcześniej. Niemniej jednak świadek był i, i to wszystko obserwował przez lornetkę. Natomiast jeszcze co do pytania, bo pytanie było takie, dlaczego te obserwacje spotkania właściwie, bliskie spotkania eksplodowały w tym okresie PRL-u. No, możliwe, że faktycznie akurat na okres PRL w Polsce przypadła ta, ta faza bliskich spotkań w ogóle z UFO po prostu może był to przypadek ja natomiast poznałem jeszcze taką teorię że UFO w jakimś sensie nie wiem jak to nazwać może interesuje się czy pojawia się tam gdzie a, załóżmy że wyczuwa coś takiego wyczuwa jakieś załóżmy emocje czy na, na, konkretnie tutaj na przykładzie yy, Polski yy, co właśnie ta osoba no to właśnie yy, ufolog Dariusz Cichocki on tak yy, po prostu sobie dywagował, no ale zasugerował, że może faktycznie jest tak, że yy, tutaj yy, to zjawisko jakby się zainteresowało prawda, tym co, co się u nas działo yy, prawda, jakimiś nastrojami społecznymi yy, yy, nie wiem, nie wiem nie wiem, ile w tym może być rzeczywiście jakiejś prawdy. No. Myślę, że warto to rozważyć. To może tyle. Ależku, co masz do powiedzenia na temat e, tych zapomnianych, e, rzadko poruszanych i wspominanych spotkań e, z humanoidami w prl no, Tutaj to mają chłopaki rację, że to, że te ty zjawiska istniały, to po prostu były, tylko że to niestety, ale ludzie nie byli chętni do dzielenia się, bo po pierwsze większość ludzi unika tego rodzaju poruszania tematów, żeby nie uchodzić za wariata. I jednak lepiej w społeczeństwie współżyć w miarę Ugodowo i nie wystawać za bardzo. Także no, takie odstające przypadki, które ludzie natykali się w swoim życiu, to raczej w skrzydnie dopiero po pewnym czasie, kiedy przetrawili albo no, spadkowo wyjawiali, wychodziło to na jaw. Tutaj co do tego czuchowa, do tych istot, które sunęły na desce to mam taki z własnego podwórka przykład, gdzie istoty, które nie były dokładnie widziane, były to tylko cienie, które również poruszały się w taki bardzo płynny sposób. I to w miejscu, w którym przez długi okres widywano kulę, później był zanik i po 20-30 latach znowu te kule się pojawiły. Także jest tutaj jak gdyby na małym w fragmencie polski pokazany, że ta działalność jest jakby falowa. Czy zainteresowanie ich jest związane z tym, co się dzieje z nami, tymi zmianami, które wywołują w nas emocje? Może oni po prostu badają w danym momencie historycznym populację i no, do badań potrzebują pewnych osobników, którzy w jakiś sposób reagują. Fajnym przykładem takich kontaktów, które nie do końca są przez nas obserwowane, odnotowywane, jest filmik, który Stanisław Barski dostał spod Włocławka, gdzie w miejscowości uzdrowiskowej młodzi wybrali się na grilla i jedna z uczestniczek, kręcąc po prostu taki pamiątkowy filmik na komórce, utrwaliła wstępującą istotkę taką humanoidalną która pochyla się nad człowiekiem który leży sobie na słoneczku po tym całym zdarzeniu, gdy w domu odkryto co się utrwaliło chłopak odkrył na swojej nodze w tym miejscu, gdzie ta istota się pochylała nad nim trzy takie kropki, które się wkładały w trójkąt równoramienny także te kontakty nie do końca są przez nas zapamiętywane, odnotowywane. Może to się dziać na granicy, tak jak mamy przykłady obserwacji statków przez jedną grupę ludzi, gdzie w tym samym czasie inni stojąc gdzie indziej nie widzą tego obiektu. Nie zdają sobie w ogóle sprawy, że coś tam może istnieć, coś wisi nad polami. Tutaj to zjawisko no, jest dla nas zbyt ulotne, żeby je tak zaklasyfikować tak konkretnie, nie jest to fizyczne, namacalne, a zarazem pozostawia namacalne i oczywiste dowody na to, że no jest. Tyle. Dziękuję. Nie wiem, czy Marek już wrócił, a na chwilę się ulotnił. Jestem, jestem. E, jesteś. E... Przejdźmy może do kolejnego pytania, bo tutaj była mowa o przypadku z Ja pamiętam sytuację z jakiegoś czasu, że okazało się, że prawdopodobnie, bo ten przypadek został tak jakby niedokończony, został porzucony przez Brzewskiego, potem był stan wojenny, wiadomo, do wielu rzeczy się nie udało dotrzeć. Ten pan, który był tam świadkiem, artysta, malarz, również doznał takich jakby troszkę zmian psychologicznych, takich typowych dla kontaktu z UFO. Ale okazało się, że prawdopodobnie był jakiś jeszcze jeden świadek, niestety ta sprawa została, została ucięta. Ale przejdźmy do kolejnej kwestii. Pytanie numer sześć na naszej liście pytań, które sobie przygotowaliśmy przed debatą. Co sądzicie o przypadkach abdukcji w Polsce? Przypomnijmy, że pierwszy to sprawa z 1954 roku z Węgielskiej Górki, kiedy to mała dziewczynka została zabrana na pokład dziwnego obiektu. Potem mamy do czynienia z wieloma innymi ciekawymi przypadkami, m.in. innymi sprawą Czesławy i Mariana G. ze Szczecina, w który, którzy w 1986 roku przeżyli coś niezwykłego. Które z abdukcji są waszym zdaniem najciekawsze i dlaczego? Może... Pierwszy niech się wypowie Damian Trela. Zdarzeń z abdukcji mamy sporo, albo inaczej możemy domniemywać, że mamy ich sporo, bo tak naprawdę e, takich zdarzeń od początku do końca, które możemy zinterpretować jako zdarzenia, gdzie faktycznie doszło do wzięcia na pokład jakiegoś obiektu, gdzie doszło do jakichś znanych z literatury Ufologicznych, badań medycznych, no ogólnie jest może niewiele, ale to wynika z tego, że tak naprawdę świadkowie takie te wydarzenia pamiętają często fragmentarycznie i tutaj z treści ich relacji możemy tylko domniemywać czasami, że faktycznie w danym konkretnym zdarzeniu mogło dojść do wzięcia. Jeśli chodzi o węgierską górkę, to takie zdarzenie, to zdarzenie jest wyjątkowe właśnie pod tym względem, szczególnie, że tutaj świadek bez jakiejkolwiek pomocy regresji hipnotycznej pamiętała w szczegółach i to po wielu latach prawie przebieg całego zdarzenia, podobnie jak zresztą Jan Wolski, który też pamiętał przebieg całego zdarzenia, prawda? Ale to zdarzenie jest ciekawe, bo dotyczy bardzo odległych lat. Jakby to zdarzenie miało miejsce gdzieś mniej więcej w 1954 roku, a było badane przez... Bronisława Rzepeckiego, wiele lat po zajściu zdarzenia, czyli gdzieś mniej więcej w połowie lat 80. I tutaj światek zapamiętała wiele takich ciekawych szczegółów. Jak wiemy, całe zajście rozegrało się gdzieś w lesie i świadek miała wtedy kilkanaście lat, była chyba młodą dziewczynką. Ona wtedy z grupą innych osób zbierała grzyby w lesie i gdzieś tam poczuła jakiś taki silny impuls, imperatyw, żeby pójść w jakimś danym kierunku kiedy dotarła, gdzieś tam oddaliła się od tej grupy e, zobaczyła e, na polanie, czy też e, tam w lesie e, obiekt wiszący nad ziemią, który wyglądał jak taki owal, e, albo coś e, co przy, przypominało jakby autobus wręcz i to jest też takie ciekawe, bo jak wiemy te odległe relacje, bliskich spotkań często właśnie nawiązują do obiektów, które przypominały właśnie coś takiego bardziej przyziemnego, namacalnego, coś co mogłoby się świadkom kojarzyć z czymś, a więc co nawiązywało do jakby ich wyobrażeń. Nie wspominając już nawet o takim zdarzeniu jak Wol, jak Emilcin, gdzie Wolski też przecież opisywał obiekt, którym w zasadzie opisywał jako budynek, dom. I tutaj jest ciekawa rzecz, jeśli chodzi o to zdarzenie, bo jak wiemy ta dziewczynka została zaproszona przez istotę, która miała może metr 50 m wzrostu, miała, ubrana była właśnie w taki kombinezon i miała darb z tyłu na szyi, z tyłu na plecach i została zaproszona na pokład tego obiektu, gdzie jak się okazało, na, w tym obiekcie było kilka innych istot. Dostrzegła również wiele różnych pulpitów, dziwnych takich instrumentów jakby, w którym, które były zlokalizowane w kilku miejscach tego obiektu i o ile dobrze kojarzę to tam gdzieś w pewnym momencie kiedy dochodzi już jakby do nie wiem, czy też badania, a więc tej, tego świadka dochodzi do jakby takiej amnezji gdzieś tej, tej kobiecie się ten, ten ta pamięć urywa, i ona w pewnym momencie się odknęła, otoczona swoimi znajomymi i nie wiedziała, co się z nią stało, tak naprawdę, więc gdzieś ta świadomość została jakby przerwana. Tutaj, jak wiemy, Bronisław Żepecki chyba dalej nie brnął w historię. Chociaż z tego, co mi wiadomo, to tam pojawiło się kilka innych wątków, które są mało wiarygodnych. Chociażby to, że ta pani. Po zrelacjonowaniu swojego przeżycia dosyć mocno wsiąknęła w ogóle w, w tematykę ufologiczną, zaczęła czytać różne książki, między nimi zdaje się przeczytała tam książkę przeżycia Beaty Anderson. I dodała jakby kilka takich już trochę, wydaje się, fantastycznych trochę wątków do swojego przeżycia Bronisławowi Żypeckiemu. Wspominała, że została zabrana na jakąś podróż na inną planetę i wydarzenia takie miały trochę charakter mistyczno-religijny, bo tam, zdaje się, spotkała Maryja, Jezusa i tak dalej. A więc, no, już brzmi trochę, trochę, te dalsze wątki tej historii brzmią trochę przekoloryzowane. Ale jeśli chodzi o abdukcję ogólnie, to ja też bym chciał wspomnieć o zdarzeniu, które ja osobiście gdzieś tam analizowałem. Może ona nie jest takie odległe czasowo i dotyczy tutaj mojego podwórka badawczego, czyli Legnicy. Ja to zdarzenie opisywałem, a raczej analizowałem kiedyś wspólnie z moim kolegą Grzegorzem Domańskim a dotyczy takiego zdarzenia pewnego mieszkańca z Legnicy, Władysława tak gumownie umownie mogę nazwać, bo ta osoba w dalszym ciągu chce być anonimowa to zdarzenie opisywałem na blogu mm, jakiś czas temu swoim a jest ciekawe pod tym względem, że jest taki bardzo wielowątkowy gdyż świadek ten od wielu lat doświadcza przeżyć, które możemy uznać za właśnie wzięcie, abdukcję E, historie te ciągną się jeszcze daleko do dzieciństwa, a więc są takim, można powiedzieć, że jego przeżycia są szablonowe, jeśli chodzi o abdukcję. Przypominają jak żywo zdarzenia, które znamy z literatury zagranicznych, e, a zaczynało się zwykle od dzieciństwa, od czesnych doświadczeń z dzieciństwa, jakichś spotkań, obserwacji obiektów. Później te przeżycia już miały charakter taki bardziej... Mm, abdukcyjny można powiedzieć, gdzie świadek był zabierany na pokład jakichś obiektów, był poddawany jakimś badaniom medycznym, pobierano mu próbki krwi, pobierano mu nawet w trochę traumatyczny sposób nawet nasienie, no takie, te historie, on opowiadał nam z takim głębokim przejęciem i nie ulega wątpliwości, że te zdarzenia jego przeżycia były jak najbardziej autentyczne. Zresztą nawet sam twierdził, że ma wszczepiony implant w dłoń, co niestety nie byliśmy w stanie potwierdzić w żaden sposób. Chociaż on się po jakimś czasie zdecydował jednak na, zgodził się na, na zrobienie zdjęcia rentgenowskiego, ale później gdzieś ten kontakt nam się urwał, niestety. W każdym razie jego relacje były takie bardzo charakterystyczne, bo przewijało się wiele tych typowych wątków w tym zdarzeniu, takich właśnie dotyczących zdjęć. I te relacje były zapamiętane świadomie, nie były wyciągnięte przez żadną regresję hipnotyczną, która jak wiemy na niektórych badaczy jest kontrowersyjna. No to tak tyle mogę powiedzieć, jeśli chodzi o kwestię abdukcji z mojego punktu widzenia. Tutaj Piotr Cielebiasz jeszcze chciał coś dodać. Damianie, wiem, że musisz nas opuścić za niedługo. No tak, e, parę. Y -hmm. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania. E, pożegnamy się niedługo, jak mówiłeś, więc chciałbym e, bardzo dwie ważne kwestie. Właściwie trzy i proszę cię dosłownie o kilka, kilka słów komentarza. Po pierwsze, sprawa Zofii Namlik i jej porwania. Po drugie, Przypadki o wysokim stopniu dziwności. Co o nich sądzisz? I czy z takimi, i czy, i czy z takimi się spotkałeś? A trzecia, trzecia sprawa to w zasadzie twoje ogólne spojrzenie na, na tematykę spotkań z humanoidami, łącznie z tymi wszystkimi absurdami i dziwnościami. Jak zapatrujesz się na to i czy wyciągasz z tego jakiś, jakąś, jakąś syntezę? Jeśli chodzi o panią z to w zasadzie nie wiele to mogę powiedzieć. Temat ogólnie może w publiczności jest mało znany, bo to historia, która dotyczy gdzieś lat 90., początku lat 90., kiedy ta pani zaczęła się ujawniać ze swoimi przeżyciami. Później te historie różnie były opisywane, czasami na trochę przemieniane, ja myślę, że jednak trochę w tej historii jest, w tych przeżyciach Pani Zofii jest dużo wymyślonych wątków. Ja osobiście nie miałem przyjemności z nią nigdy rozmawiać. Przyjemność rozmawiać mieli z nią moi koledzy z klubu Legnickiego, z którym kiedyś współpracowałem. Tam, z tego co mi wiadomo... Po kilku spotkaniach no raczej wątek dotyczący niewiarygodności był bardziej wyeksponowany i wszystko wskazuje na to, że ta pani po prostu zmyślała swoje historie i chciała stać się jakby w centrum wydarzeń, bo jak wiemy Pan Janusz Zagórski bardzo się nią interesował i nawet zapraszał ją na swoje fora ufologiczne. Ona się tam wypowiadała bardzo często. No, Także raczej szło to w stronę takiego hosztaplerstwa małego. Jeśli chodzi ogólnie o bliskie spotkania trzeciego stopnia, jakie możemy wyciągnąć z niego, z tych zdarzeń wnioski, myślę, że jak najbardziej wiele i możemy dyskutować na ten temat długo. Ogólnie dla mnie Właśnie najciekawsze są te zdarzenia o, o takim dziwnym stopniu, dziwne, o dziwnych czynnikach, które występują, przewijają się w tych zdarzeniach, szczególnie w tych bardzo odległych zdarzeniach. Wydaje mi się, że te zdarzenia bliskich spotkań trzeciego stopnia możemy kategoryzować historycznie, epokowo. Zupełnie inaczej wyglądały one jeszcze w dawnych, odległych czasach XIX wieku. Zupełnie inaczej wyglądały one pierwszej połowie XX wieku, zupełnie inaczej wyglądają one teraz. Można powiedzieć, że w tym momencie nie mamy z nimi w ogóle do czynienia, bo zjawisko przyjmuje zupełnie inny charakter manifestowania się. Ale w tych zdarzeniach przewija się wiele dziwacznych wątków. W ogóle dla mnie sam fakt, jeśli mielibyśmy do czynienia z manifestowaniem się przybyszów z kosmosu, z innej planety istot pozaziemskich, które odwiedzają nas, które dokonują na nas, które dokonują abdukcji, które dokonują jakichś pomiarów w terenie, jak na przykład zdarzenie z Krosna które po prostu zakrawa czasami o nielogikę wręcz, prawda, bo mamy tam do czynienia z jakimiś dziwnymi istotami, które w ogóle, mimo tego, że wyglądają homonoidalnie, ale poruszają się w sposób taki nieskoordynowany, jakiś dziwaczny wręcz, nieprzystosowany w ogóle jakby do środowiska, w dodatku dokonujemy jeszcze jakichś pomiarów przy użyciu jakichś dziwnych przedmiotów. Jest to takie trochę śmieszne, groteskowe można powiedzieć. I te elementy się bardzo często przywijają w, w tych bliskich spotkaniach. One są po prostu takie nielogiczne. Wydaje mi się, że bardzo często to zjawisko, które w jakiś sposób styka się z człowiekiem, próbuje się jakby dostosować do jego wyobrażeń. Mieliśmy w zdarzeniach lat 40-50 obiekty, które przypominały coś w kształcie nie wiem, owali, autobusów. Później te formy przyjmowały już bardziej takie spodkodowe kształty dyskoidalne kształty. Teraz mamy do czynienia z obiektami trójkątnymi i jeszcze bardziej dziwacznymi, ale już w tych relacjach nie słyszy się nic o bliskich spotkaniach trzeciego stopnia. Także mnie szczególnie interesują te zdarzenia właśnie o takim dziwacznym charakterze, nazwijmy to tak umownie, ale jakie możemy jeszcze dodatkowo wnioski wyciągnąć z tego? To w zasadzie trudno dopatrzeć się w tym jakiejś logiki poza tym, że te zdarzenia faktycznie miały miejsce, a wiele z nich miało miejsce. Przynajmniej te, które ja osobiście analizowałem, dokumentowałem, mogę w zasadzie ręczyć za wiarygodność świadków, ale jeśli zaczniemy je analizować od strony krytycznej, to y, wiele w tym rodzi się pytań niż odpowiedzi. Dziękujemy za wypowiedź. Damianie, y Fajnie było Cię gościć. Mam nadzieję, że... Rzeczy, e, za że pojawi się jeszcze raz. Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z Twoimi e, raportami, odsyłam do Twojego bloga Czas Tajemnic. Mm -hmm. Tak, tam znajdziecie e, relacje, raporty i, i, i przemyślenia Damiana. Także mhm. czas A po prostu wystarczy sobie wpisać w Google czas tajemnic, na pewno, na, pewno, na pewno wyskoczy. Banery można znaleźć na inwsze. Także dziękuję Ci e, jeszcze raz i, i do usłyszenia, mam nadzieję. Zdrowiam. Mhm. Panowie, a my będziemy kontynuowali wątek abdukcji. Damian tutaj napomniał o kilku sprawach. Leszku, oddaję Ci głos. Abdukcje w Polsce. Spotkałeś się z takimi przypadkami. Co sądzisz o tych historiach, o których mówiliśmy? No sam osobiście nie miałem możliwości rozmawiać z osobą, która twierdziła, że była w kontakcie, czy jest w kontakcie miałem jedynie do czynienia z osobą, która miała w sąsiedztwie osobkę, która miała taki kontakt, do czego się nie chciała przyznać. Ukrywała to przed wszystkimi, jedynie zdradziła się przyjaciółce z sąsiedztwa, która opowiedziała jej historię. Także ciężko mi powiedzieć cokolwiek na temat tych osób, które twierdzą, że są porywane, były porwane. Część na pewno jest taka, która y, fantazjuje, y, stara się zaistnieć. No to jest tak dziwne zjawisko, w którym no, na pewno trafią się ludzie, którzy y, można zaliczyć miana oszołomu. Ale trafiają się perełki, które no, wykraczają poza możliwość naszego zrozumienia. Y, kontakty z istotami, które nawiedzają je i starają się wpłynąć na nich. Jest to znane zjawisko od bardzo dawna. Kiedyś obiekty, które widywano na niebie, określano mianem statków, żaglowców. Takich pojęć, które są dla danej epoki znane i używane. Nasze wyobrażenie na temat cywilizacji technicznej jest znacznie większe niż to było w XIX czy XVIII wieku. My używamy innych pojęć, bo mamy trochę szersze spektrum i zaczynamy dzielić to zjawisko na drobne, aczkolwiek nic to nam nie daje, nic nie wnosi. Wiele osób, które zajmowały się tematem UFO zrezygnowało badania i drążenia tematu, bo ta niemożność rozwiązania chociażby najprostszych kwestii jest taka no trochę skurzająca. Ja nie, wcale się nie dziwię tym ludziom, że podchodzą no, tak, odchodzą na bok, bo ten chociażby aspekt jest to, można powiedzieć, że materiał raczej dla psychologów niż dla ufologów. Niestety, Ludzie mają takie składności no, do fabulowania. To jest wpisane w naszą naturę. I takie osoby będą starały się y, zaistnieć. A zjawisko UFO i te wszystkie y, około zjawiska y, no, bardzo są y, płynne. Jeśli chodzi o pojęcie, i tym można fantazjować, można na różne sposoby pozwalać sobie, puszczać te wodze i zaistnieć. Tego rodzaju zjawisko, jak abdukcja, no, gdy nie jest poparta innymi osobami, które mogą potwierdzić, że dana osoba znika, inaczej się zachowuje zaczynają się dziać inne odbiegające od normy zjawiska związane z tą osobą. Może to potwierdzać, że dana osoba w pewnym momencie ma do czynienia z czymś ponad, ale gdy mamy do czynienia z osobą, która zaczyna opowiadać o swoich przeżyciach i swoich wizjach, to bardzo często odkrywamy, że no to są takie rzeczy, które wypływają raczej z niej samej niż z kontaktu, który mogłaby mieć. Ciężko umyć ten tym tematem. Może tak. Przemku, co do ciebie kieruje to samo pytanie. Wiem, że interesujesz się przypadkami zebranymi przez ekipę Bzowskiego. Czy tam zdarzyły się jakieś wzmianki o abdukcjach? Tak, co do abdukcji to właśnie ja bym w ogóle podzielił tą kwestię na abdukcję takiej, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy spotkali się czymś wręcz na takim polu fizycznym i później można, mogą odnaleźć załóżmy w swoim ciele jakieś obce, obiekty teftanologiczne, jakieś, jakieś implanty tego typu rzeczy. No i oczywiście można później za pomocą oczywiście nie dalsze regresji hipnotycznej wydobyć jakieś informacje o mm, tym spotkaniu, ale jeszcze bym wziął pod uwagę e, takie abdukcje i bliskie spotkania, które no one są bardzo kontrowersyjne, ale ja bym ich nie przekreślał, e, które dzieją się na tym polu takim bardziej astralnym, bo no ja znam jakieś tam ze dwa przypadki, jeszcze gdzieś tam kiedyś o jakichś tam innych słyszałem, dwa znam tak no, dość dobrze i faktycznie i są, są takie osoby, które faktycznie nie do końca na tym polu fizycznym doznają czegoś, spotykają się z czymś lub z kimś i później okazuje się, że po tym incydencie Yy, jakieś ślady na ciele yy, mają, także to jest dla mnie bardzo dziwne yy, ja oczywiście chciałbym powiedzieć o, ja właśnie chciałem napąknąć o tym zdarzeniu finału, bo yy, cała znaczy, o, ta cała sprawa została zetchnięta na bocznym w sumie dobrze, yy, dlatego, że faktycznie ta pani yy, tak yy, później rzeczywiście Sporo chyba już tam na wymyślała, prawda? Jakieś tam moce. Się okazało, że sobie odkryła po tych spotkaniach i zaczęła leczyć ludzi, i chyba nadal to robi. Natomiast z tego co ja wiem, to faktycznie ona miała jakiś tam kontakt z tym czymś. No i podobno, podobno ona była badana była wykonana tomografia. Komputera, no, tomografia i, i, i tam później odkryto u niej podobno jakieś, jakieś ciało obce w czaszce. Także nie wiem ile w tym prawdy, ale może rzeczywiście, może rzeczywiście było tak, że ona z czymś się zetknęła, no i później podchwyciła temat, prawda? <grytanie> że może to jakoś sobie wykorzystać i dalej to już się poszło. Natomiast ja bym jeszcze chciał wspomnieć o przypadku yy, no, również ciekawym i też kontrowersyjnym Andrzeja do Mały, e, który przypadek na pewno znaczy, e, To była ta postać, która e, miała jakieś tam bliskie spotkanie, jedno na pewno. Sprawą się zajmowała, e, zajmowali Państwo FOSAR, FOSARowie, mm, naukowcy i ekipa, jeszcze, znaczy na pewno Wzowski i jeszcze, jeszcze chyba ktoś z tej jego ekipy. Mm, i, to jest ciekawe, ciekawe moim zdaniem zdarzenie, bo tam e, ten Andrzej do mała okazało się później, że faktycznie ma jakieś również implanty. Między innymi na potylicy i jeszcze w jakichś innych miejscach. No ale on też niestety jakoś tak później zaczął coś tam kręcić, coś tam koloryzować. No i później nawet chyba książkę chciał wydać. E, I jeszcze trzeci przypadek, już moim zdaniem dużo ciekawszy. To jest przypadek pana Witolda Ruska, który zresztą można, którego można poznać, oglądając tam jakiś film z nim, wywiad był przeprowadzony na YouTube, także jak się wpisze Witold, Rusek, UFO to na pewno się znajdzie. Jest to postać, czy znaczy ja go poznałem osobiście, bo się nim zainteresowałem. On tam również z ekipą Bdowski, tam ci jego znajomi ufolowy również go badali. Witold Trusek ma brata bliźniaka i ten brat bliźniak również ma jakieś dziwne miał na pewno kontakty i Witold Trusek właśnie no. Większość spotkań, z tego co ja się dowiedziałem, które on miał, to były właśnie takie spotkania, no nie fizyczne. Wiem, że to będzie wodą na mój sceptyków, ale to myślę, że jest bardzo ciekawy przypadek i tutaj bym chciał jedno takie zdarzenie tak na szybko opisać. On opowiadał, że to był sen, ale to wyglądało w ten sposób, że przyśniło mu się, że szedł sobie w Warszawie. Nie wiem jakie to były, czy to było lata 80. jakoś, ale to można sprawdzić, dlatego że szedł sobie w Warszawie z jakąś, jakimś znajomym i w okolicach Teatru Wielkiego i tam jakby zagrodziły im drogę dwie postaci zakabcurzone, takie niskie, ciemne, i zabrały ich, rozdzieliły ich i zabrały. No i jego zabrano, znalazł się gdzieś tam, nie wiem, w jakimś pomieszczeniu, czy w jakimś obiekcie. Tam położono na jakimś stole, później pojawiła się jakaś postać, którą on określił jako kobietę. No sprawa jest naprawdę taka, no ciekawa powiedziałbym, bo ta kobieta powiedziała, że w drugiej jakiejś postaci, która miała go badać, żeby go zostawił, bo... Czy znaczy cytuję słowa Witolda Ruska, no on, jest, on jest od nas, czy coś w tym rodzaju. Natomiast on później zaczął rozmawiać z tą postacią i ta postać powiedziała mu, że znaczy powiedziała mu coś takiego, żeby się obrócił i on się obrócił i zobaczył obraz palącego się Teatru Wielkiego i nawet godzinę zobaczył, o której to się miało wydarzyć. No i obudził się później nagle z tego, powiedzmy, snu i kiedy włączył później telewizor o tej właśnie porze, okazało się, że teatr rzeczywiście zaczął się palić i także mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawy przypadek. Natomiast ja w ogóle jeszcze chciałbym, ale to myślę, że później przy okazji jeszcze właśnie tych e, incydentów o wysokim stopniu dziwności chciałbym powiedzieć o... Jakiś tam warszawskich przypadkach, no ale to myślę, że później. Tak, ja tutaj jeszcze dodam, bo rzeczywiście zeszliśmy na bardzo ciekawe tematy i o abdukcjach kiedyś jeszcze będziemy mówić. Natomiast ja bym chciał dodać kilka kilka rzeczy. Abdukcje to temat, jak już mówiłem, kiedyś bardzo szeroki, przy chyba tam drugiej czy trzeciej debacie poruszyliśmy postać doktora Maka. Dobrze, Przemku, że to powiedziałeś, bo abdukcje odbywają się zwykle na kilku kilku płaszczyznach. To znaczy one nie są takie proste. Zdarzają się rzeczywiście takie czysto fizyczne kontakty, że ktoś jest porywany i zabierany. Tak. Wspomnieliśmy o przypadku Kujdy. Natomiast czasami jest tak, że po prostu świadek, który zwykle o tym nigdy nie myśli, nagle styka się z czymś zupełnie tajemniczym, z czymś, co wykracza poza jego w zasadzie możliwości umysłowe poza jego filozofię i stąd się biorą te wszystkie dziwne przypadki, że ktoś po prostu dostaje nagle y, przysłowiowego odpału po, y, po bliskim spotkaniu. Na przykład y, sprawa Zofii Namlik ona się zaczęła bardzo ciekawie. To znaczy, to też jest taki przypadek dość kontrowersyjny, natomiast jest bardzo ciekawy ze względu na, na przebieg. Otóż pani Zofia i jej mąż pojechali w okolice Wolsztyna na grzybki, i kiedy pani Zofia zbierała grzybki, zobaczyła, że idzie do niej jakaś ciemna postać. W ona się zastanowiła, jak tuż to w pewnym momencie ta postać podeszła, okazało się, że to takie taka na pelerynę i ta postać podniosła ręce do góry i na, na przegubach miała jakieś wirujące czarne koła i pani Zofia wpadła wtedy w trans, zawołała tylko męża mąż przybiegł, zobaczył, że ten ktoś się oddala no i to był koniec pierwszego spotkania potem miało w ich domu dość do dziwnych zdarzeń potem ona miała mieć jeszcze, jeszcze jeden aspekt abdukcyjny, kiedy została porwana w lesie, znowu w lesie i tak dalej, i tak dalej. No potem rzeczywiście to zaczęło tak się dziwnie transformować, ale myślę, że to po prostu to jest taki efekt związany z tym, że ludzie do, do, ocierają się o nieznane i po prostu nagle otwiera się w ich mózgu jakaś furtka. Jeżeli chodzi o przypadki abdukcji w Polsce, było ich dużo. Ja miałem do czynienia z wieloma, natomiast większość to były przypadki tak zwanej hipnagogii, omamów o mamów sennych, to jest bardzo łatwo odróżnić. O tym jeszcze kiedyś powiem, dzisiaj chyba nie ma czasu. Jest bardzo łatwo odróżnić przypadek paraliżu sennego mamu hipnowicznego od, od abdukcji. Ja abdukcję uważam za interesujące tylko wtedy, kiedy świadek ma, ma wspomnienia świadome, znowu ma słowa, ale kiedy świadek ma świadome wspomnienia, kiedy nie są one wyciągane pod hipnozą, tylko on pamięta, że coś się zdarzyło, tak? A czasami zdarza się, że abdukcje były dokonywane grupowo. Ja miałem jeden przypadek, który był ciekawy, który był prawdziwą abdukcją. Moim zdaniem taką jak z książek doktora Maka. To miało miejsce bardzo dawno, dlatego, że gdzieś na początku, kiedy się tym zajmowałem, był to człowiek tutaj z regionu mojego i on, on miał bardzo dużo takich, takich doświadczeń. Natomiast bo tutaj mi wyskoczyło pytanie na które za chwilę odpowiem natomiast tam się przyjawiały bardzo różne wątki i to było właśnie tak na styku fizyczno psychologicznym, także mam nadzieję, że jak kiedyś będziemy mówić o abdukcjach, to, to poruszymy, poruszymy ten temat jeszcze na początku mówiłem o, o, o przypadku Czesławy i Mariana G., to jest chyba najciekawsze ze wszystkich. Rok 86, Szczecin, małżeństwo w bardzo małym mieszkaniu odpoczywa, kiedy nagle pani Czesława się budzi i mówi do, do męża Marian mówi, kogoś ci tu do domu wprowadził. Gdyż pani Czesława zauważyła, że po prostu ktoś stoi w mieszkaniu. Pan Marian się zerwał, mówi, gdzie tam, ja nikogo nie wprowadzałem. Okazało się, że to był jakieś cienie no i ci państwo nagle poczuli się dość dziwnie, poczuli przede wszystkim, że odbierają myśli od tych, od tych cieni, szczególnie pani Czesowa odbierała jakieś przekazy i ten jeden z nich, z tych przekazów mówił, że, że chodź z nami, chodź z nami po prostu. Najciekawsze w tym wszystkim było to, że Ci państwo widzieli obiekt, który unosił się po drugiej stronie, Tak, znaczy tak światło, które się unosiło po drugiej stronie um, i w pewnym momencie nawet doszło do tego, że ta pani Czesława została dosłownie opętana myślą, że, że powinna iść do tego obiektu yy, i tak dalej, i tak dalej. Yy, ten przypadek jest z jednej strony ciekawy, z drugiej strony przerażający. My będziemy jeszcze, mam nadzieję, o nim, o nim opowiadać. Yy, tutaj Użytkownik Sonno, son of the sun e, pisze o... zadaje takie pytanie o przypadku e, z Polski, kiedy pewien mężczyzna wszedł do domu i został, został mały istoty. To był przypadek z Witkowic, z koło razy. E, Ciekawy z tego względu, że ten pan e, złożył potem raport na milicji. E, to jest opisane na naszej stronie, infra.pl na pewno go pan tam znajdzie. E, to jest akurat przypadek bez udziału obiektu UFO, natomiast jest interesujący. Yy... Tyle o abdukcjach. To jest bardzo szeroki temat. Dzisiaj znowu go tylko musnęliśmy, ale Marku przejdźmy może do kolejnych tematów. Właśnie tutaj nasz kolega z infry Paweł z Kubany przesłał wcześniej pytanie, czy istnieje udokumentowany głośny przypadek, który koniec końców okazał się być zwykłym fałszerstwem? Może Przemek na początek? Mniej szczerze mówiąc, znaczy ja się nie orientuję. Na daną na, na, na, na chwilę w każdym razie nie, nie mogę sobie nic takiego przypomnieć. Może ktoś, kto zajmuje się tym bardziej. <taki> Także ja, ja, ja, ja w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast ja, ja, mogę, ja mogę odpowiedzieć, tak, jest kilka. To znaczy zwykle jest to przedstawiane w ten sposób, że wiele osób ma różne zdania na temat danych przypadków, ale słynna sprawa Lindy Kortail to znaczy historia, kiedy badana przez Bada Hopkinsa, kiedy kobieta miała wyfrunąć z mieszkania na Manhattanie i miało to być obserwowane przez rzekomego, wysokiego urzędnika onz -u. Niektórzy nawet Twierdzi, że to nie był urzędnik to tylko jak Wałęsa, który był w tym czasie w Nowym Jorku ponoć i obserwował kosmitów. Nie, to nie był Wałęsa. Prawdopodobnie to nie był nikt, ale ten przypadek zyskał dość szeroki rozgłos. Tak naprawdę to było i więcej. Trzeba by było zajrzeć do tej bogatej historii uforobicznej. Na przykład niektórzy twierdzą, że słynny, słynny ślad z Delfos po lądowaniu obiektu był tak naprawdę czymś rozlanym tam po prostu, bo rodzina chciała na siebie zwrócić uwagę. Myślę, że o tym będziemy jeszcze kiedyś mówić. To może teraz Leszek, może ten nasz jakiś, jakiś taki przypadek, który by pasował. No z tego czasu w Latowie pojawił się pewien młody człowiek, który w pewnym momencie wyskoczył z sensacją, że ma kamień podstawiony przez UFO jak się później okazało, ten kamień to był jednym z wielu kamieni, które na polu były odkładane i chłopak no, chciał zaistnieć no i stworzył pewną swoją taką opowieść, ten kamień był badany przez różne osoby, był włożony nawet do Ameryki na badania także no, był nagłaśniany jako taki dowód że jest coś namacalnego i nagle po w pewnym czasie wychodzi na jaw, że babcia wydała wnuczka, bo niestety, ale no, chciał stworzyć wokół siebie wspaniałą opowieść, a tutaj niestety wyszło szydło z worka. No, tak na pewno wiele. Ależ chyba mu się udało zaistnieć, dlatego że ów wnuczek, który miał kamień zuf, on chyba dzisiaj gdzieś się tam przejawia w, w, w tym świecie celebrytów j, jako, jako ich przypomach, tak brzydko mówiąc. <laughs> tak. Także tyle by było. I my tam no Tutaj, tutaj na czacie Radia Paranormalium dużo jest pytań o przypadek Lecha Chacińskiego co panowie sądzą, co panowie sądzicie o tej, o tej sprawie. Piotrze? czy znaczy ja chwilowo mam zaćmienie, może Piotr się wypowie. Ja też chyba nawet nie będę wypowiadał, dlatego, że to jest... Moim zdaniem to jest po prostu niewiarygodne i tyle. Są dość duże luki w, w narracji, bym powiedział, także nawet to nie jest chyba wysoki stopień dziwności, tylko tu musimy zastosować termin wysokiego stopnia dziwności w stosunku co do świadka I, i tak jak Leszek mówił, motywów, które kierują niektórymi osobami żeby zaistnieć, ale to oczywiście nie jest tylko domena ufologii, że tu się pojawiają jakieś tam mitomani, bo oni są wszędzie na każdym polu, polityki, religii sztuki, kultury itd. tak także powinniśmy baczniejszą uwagę zwracać na to, co zostało udowodnione w Przemku to znaczy ja, Lecha Chacińskiego coś tam, obiło mi się to o natomiast yy, yy, nie, nie kojarzę, nie kojarzę szczerze mówiąc yy, sprawy. To jest sprawa dosyć mhm. mocno swego czasu yy, lansowana powiedzmy niekiedy też odgrzewana podobnie jak zdany przez Fundację Nautilus, Nautilus tak. to jest ten facet, który po prostu miał zobaczyć jakichś tam przybyszów z dziesiątej galaktyki na drodze i coś tam i tak dalej znaczy, w moim luz? przypadku po prostu było tak, że ja gdzieś tam całkiem niedawno się o tym długo dowiedziałem zobaczyłem yy, chyba gdzieś tam na YouTubie, czy nie wiem gdzie, w każdym razie nie wiem, czy już się sugerowałem jakimiś negatywnymi opiniami na temat tego pana, czy jakoś moja intuicja tutaj zadziałała w każdym razie już stwierdziłem, że nie ma co się zagłębiać w tę sprawę, także na temat tego pana to no, nic nie powiem niestety To może jeszcze Leszek może Leszek chciałby też coś dodać tej kwestii? Nie, raczej nie. Tutaj dla mnie jest to niewiarygodne. Nie, nie mam zamiaru się rozwodzić na No Ja osobiście mam dosyć duże podejrzenia, że sprawa pana Chacińskiego jest mocno inspirowana pewnym innym znanym przypadkiem, o którym chyba dzisiaj już wspominaliśmy, o którym dosyć długo dzisiaj dyskutowaliśmy, ale tutaj pozwolę sobie w temacie jeszcze poprzedniej debaty ufologicznej zaprosić słuchaczy Radia Paranormalium do, do lektury artykułu Piotra Cielebiasia na serwisie Infra przepraszam bardzo, na serwisie strefa tajemnic.onet.pl właśnie w temacie właściwie dwóch poprzednich debat Piotr opublikował artykuł dziwaczne znaleziska w grobowcach tak więc zachęcamy do, do lektury Link do tego artykułu oczywiście znajdziecie Państwo na naszym profilu na Facebooku facebook.com ukośnik Radio Paranormalium. Postaram się go również umieścić na, w opisie naszego, w naszym archiwum. Jak już debata, siódma debata będzie dostępna. A przypomnę, że... Debata ufologiczna jest realizowana w całości na żywo. Możecie Państwo dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype, Możecie również nadsyłać pytania tekstowo na nasze radiowe gadu, gadu pod numer 36 08 8002. 3608802. Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl, jak również na fanpage'ach Radia Paranormalium i portalu infra w portalu facebook.com. To może przejdźmy do, do kolejnego pytania z naszej długiej listy. Coraz więcej relacji dotyczy latających humanoidów. Są to zarówno sprawy sprzed lat, jak i obserwacje nowe. Czy, czy spotkaliście się panowie z takimi relacjami? Co sądzicie o tego typu przypadkach? Czy da się je jakoś przypisać do jednej kategorii? Piotrze? Ja tutaj rzucę kilka komentarzy, zanim zniknę na, na, na kilka minut. Tak, spotkałem się z bardzo wieloma tego typu przypadkami. Ja bym powiedział, że to były jedyne przypadki, które można jakoś tam przypisać do bliskich spotkań trzeciego stopnia, które napłynęły w ostatnich latach. I było rzeczywiście dużo. Taki krótki przegląd, na przykład bodajże rok 2004, pojawienie się dziwnej istoty we wsi Lelów, to jest niedaleko mnie. Tam akurat była ta sprawa dość kontrowersyjna. Niby widziało to dużo ludzi, miałem problemy z dotarciem do nich. Główny świadek był taki trochę, taki trochę był dziwny bym powiedział, bardzo był negatywnie nastawiony. To oni twierdzili, że widzieli, że ta istota wzbiła się w powietrze, najpierw spacerowała. Także momentami było trudno odróżnić, czy oni mówią o ptaku, czy mówią o człowieku. Niektórzy twierdzili, że to było humanoidalne i, i, i w ogóle było, było jaskrawe. Kolejny przypadek, rok 2000 może nie, to był wcześniejszy przypadek 2000, 2000 roku. Też bardzo ciekawa sprawa, którą się zajmował Michał Kuśnierz, sprawa z województwa warmińsko-mazurskiego, kiedy dwoje, dwunastolatków, dziś jeden z nich pełni bardzo odpowiedzialną rolę w służbie zdrowia, bardzo, bardzo odpowiedzialną rolę. Widziało po prostu przelot człowieka, dużego, bardzo dużego człowieka, wysokiego mężczyzny. Po prostu leciał na boku, Widać było tylko rozpuszczone włosy, co ważył temu, temu głośny huk. Następna sprawa, bodajże rok 2008, z tego co pamiętam, Borne-Sulinowo, tam był widziany również taki dość postawny, postawna postać w powietrzu, tylko że tak jakby sam zarys, prawda, pojawiła się nad, nad pewną starszą panią, która wybrała się na, na wycieczkę do w ruiny pozostawione przez, przez wojsko. Potem Manasterz, bardzo ciekawa sprawa opisywana przez Arkamiazgę. Te, te, te istoty, te bliskie spotkania z zatającymi humanoidami budzą sporo pytań, dlatego y, mówiłem o tym na początku, że są sprawy, które stoją tak jakby na krawędzi między bliskimi spotkaniami, a, a, a czymś szerszym, jakimś szerszym paranormalnym polem poszukiwań, y, dlatego, że y, jedni rzeczywiście mogą w tych istotach zobaczyć przybyszów spoza ziemi, jakichś tam y, pozaziemskich y, zwiadowców, Którzy wyposażeni w osobisty napęd, yy, prawda, pamiętają się po ziemi i szukają nie wiadomo czego. Aha, mieliśmy jeszcze jeden przypadek w pod Iłży. To było bodajże w roku 2012, kiedy pewna kobieta zauważyła po prostu drogę, przeciął jej, jej jasna istota. To było w nocy, która po prostu leciała nad drogą, wyglądała jak typowy szarak niektórzy zakładają, że mogą to być rzeczywiście pozaziemscy zwiadowcy, no ale tak na, na, na przysłowiowy chłopski rozum trudno uznać, żeby ktoś ryzykował aż tak bardzo, tak? Możliwe, że wytłumaczenia należy szukać w, w innych zjawiskach, w innych y, fenomenach opisanych m.in. przez Johna Killa. Y, możliwe, że to jest coś, co podlega już zupełnie, zupełnie innym prawom, choć gdzieś to wszystko się zazębia. Możliwe, że dla niektórych y, y, słuchaczy brzmi to absurdalnie, tak, że tutaj łączymy sprawy, które których się łączyć nie powinno, ale tak naprawdę y, Wspólne w tym wszystkim jest to, że pojawiają się pewne istoty, ich pochodzenia nie znamy, a więc najprostsze założenie, że pochodzą spoza planety, ale mogą też mieć jakieś pochodzenie, o którym jeszcze nie do końca wiemy. To znaczy może pochodzą z pewnych płaszczyzn egzystencji, do których my jeszcze nie mamy dostępu, zarówno w sferze fizyki, jak i w tej sferze psychicznej. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o tym. Wiele osób tutaj na, w pytaniach nam zadaje, Zadaję nam takie pytanie, dlaczego mówimy o tym wewnętrznym absurdzie UFO? ale musimy zwrócić uwagę na to, że y, to nie jest absurd, to nie jest absurdalne zachowanie, to jest za zachowanie metalogiczne jak powiedział Jacques y, oni się kierują, albo to coś albo ta siła, która tym kieruje, ona opiera się na zupełnie innym rozumowaniu to nie jest nasza logika, to jest inna logika, z naszego punktu widzenia wygląda to głupio, ale może, możliwe, że jest w tym jakiś, jakiś inny cel nawet samo to, że świadek spotkania z UFO doznaje swego rodzaju oświecenia, zmienia się jego myślenie, to już powinno nam uświadamiać, jaki cel jest tego zjawiska. Ja tymczasowo się żegnam i oddaję głos, będę niedługo. No to będziemy w takim razie czekać na Piotra, a w międzyczasie chciałbym prosić o wypowiedź Przemka z bloga UFO skywatching.pl blogspot.com Przemku. No w przypadku humanoidów latających no to mamy do czynienia z takimi postaciami które nie towarzyszą te niezidentyfikowane obiekty latające i trzeba przyznać rzeczywiście, że one są bardzo rzadkie, wręcz egzotyczne, na chwilę obecną to już w ogóle. I no, na pewno, na pewno wielu, wielu incydentów nie poznaliśmy i nie poznamy, bo zwłaszcza te w przeszłości często były interpretowane jako, prawda, jakieś diabły, czy duchy, czy, prawda, tego typu rzeczy. Ja bym chciał wspomnieć o przypadku, e, bodajże, z tego co pamiętam, chyba jakoś około 2000 roku, w, w okolicach miejscowości Koniewo, to warmińsko-mazurskie. Tam miał miejsce taki przelot jakiejś dziwnej postaci i świadkami były dwie osoby i jak mówią właśnie ci świadkowie, oni wracali nocą do swojej miejscowości i na tyle lasu zauważyli lecącą bokiem długowłosą postać i tu uwaga, której manifestacje towarzyszyły dochodzące z lasu głośne, przeraźliwe dźwięki. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy była druga taka, tego typu incydent właśnie w Polsce, żeby gdzieś tam w tyle słychać było tego typu jakieś dźwięki dziwne. Co jeszcze? Ja bym jeszcze chciał powiedzieć o przypadku z miejscowości Lasów. To było w 1969 roku. I tam w ogóle miał miejsce, i chyba, że Piotr o tym wspomniał już nie pamiętam. Tam miał miejsce w ogóle pościg za tą postacią i świadków było kilku. To były młode osoby bardzo, chyba w wieku kilkunastu lat. I to chyba miało miejsce wieczorem, jakoś w godzinach później wieczornych, nocnych Postać podobno przyglądała się świadkom jakoś z takim zaciekawieniem. Jak to właśnie relacjonowali ci świadkowie. Po czym jeden z nich postanowił, że zacznie gonić tego humanoida. Ten humanoid zaczął odlatywać. Oczywiście był szybszy, sporo. Z taką wielką gracją omijał jakieś. No właśnie, on chyba z tego, co ja tam kojarzę, to on w ogóle starał się omijać niektóre przeszkody. Ale jeżeli się mylę, to proszę mnie wyprowadzić z błędu no i zniknął, zniknął chyba w pobliżu jakiegoś wiaduktu yy, inną sprawą jeszcze yy, również w Gliniku w 2002 roku miałem miejsce obserwacja jakiegoś takiego humanoida yy, i w 1990 a Glinik no to wiadomo, że to taka strefa bardzo yy, była teraz jakoś yy, troszkę mniej yy, ale jeszcze parę lat temu bardzo aktywna pod względem manifestacji jakichś dziwnych obiektów i postaci. Natomiast tam nie, nie, nie, nie, nigdy nie obserwowano w towarzystwie tych humanoidów żadnych obiektów latających. I jeszcze takie bardzo ciekawe moim zdaniem zdarzenie jest Niemojkowa. Niemojkowa 1991 rok i tam pewien mężczyzna chyba na jakimś polu, w każdym razie otwarta przestrzeń, zauważył humanoida i on, on był w kształcie, znaczy w ogóle wyglądał jak jakaś taka sowa i był na tyle blisko, że mógł dostrzec takie cechy charakterystyczne jak właśnie okrągłe oczy, których źrenice wirowały, także dość takie to niesamowite psychodeliczne wręcz. Co jeszcze zauważył? Zauważył to, że ta postać, ta postać jest jakby zbudowana z jakichś takich metalowych łusek. To się jakoś tak. nie wiem, światło się odbijało od tej postaci. Więc to w ogóle też wskazywałoby na to, że w ogóle ta postać była jakoś taka materialna. Ale oczywiście wiemy, że to często jest. nie wiem, czy złudzenie, czy może ona po prostu. Chcę, żebyśmy myśleli, że jest materialne, no nie wiem. Także myślę, że to jest jedno z najciekawszych takich spotkań z humanoidów, z humanoidem latającym w Niemojkowie. I to tyle przypadków, co ja znam, natomiast no i nie wiem, co to można jeszcze w zasadzie powiedzieć, bo wiem, te spotkania z humanoidami w sumie są bardzo różnorodne i mało, mało w sumie rzeczy je łączy, takie w przypadku, w przeciwieństwie właśnie do różnych bliskich spotkań z jakimiś ufo Tutaj na pewno łączy te humanoidy to, że one są, latają, prawda? One są gdzieś tam w powietrzu. To jedna rzecz. Druga rzecz to to, że często pojawiają się znienacka. No i trzecia, i także znienacka znikają. No i trzecia rzecz to to, że Pojawiają się w terenach takich bardzo odludnych, prawda? Także to je na pewno łączy. No. Mi się wydaje, że no nie wiem, bo jest naprawdę to takie bardzo wszystko absurdalne i wręcz bezsensowne. Nie ma, ciężko tu w ogóle dostrzec jakąś logikę. Już chyba to jest jeszcze bardziej absurdalne niż w przypadku typowych ufał. Tak mi się coś wydaje. Takie ja mam odnoszę wrażenie. No jeszcze, no na pewno, na pewno wywołują jakiś też strach w większości przypadków u ludzi, więc no nie wiem, nie wiem jakie miałby być założenie w ogóle takich istot czy bytów także no to chyba tyle w tym temacie. Leszku? No z samymi postaciami lewitującymi unoszącymi się ja sam osobiście nie miałem do czynienia, aczkolwiek z mojego podwórka, to tutaj mam parę takich przykładów. Zamek Bierzgłoski na wysokości Nieszawy, tylko że po drugiej stronie Wisły i spod Woczławka. Są to takie trzy przykłady istot, które wybitnie lewitowały. Jedna schowała się w koronach drzew, gdy zauważyła, że jest obserwowana. Inna y, przepłynęła przed świadkiem przez y, krzaki. Także była postacią, która była niematerialna, bo krzaki nie ujęły się, aczkolwiek ta osoba twierdzi, że widziała wyraźnie sylwetkę, która no, przenikała przez te krzaki. Był to tak dzień I no, ta obserwacja w postaci y, najpierw przebywającej nad samym lustrem wody na zbiorniku wo Natamii Wocławskiej jak i później postaci, która została uwieczniona na filmie o którym wspominałem która napływa z góry nad postać leżącą osoby na której później odkryto ten ślad trzech nakłuć także to jest tutaj z mojego podwórka no tutaj Wspominał Piotr o tych wymiarach nowości nakładających się na siebie w rzeczywistości. Kiedyś szamani, kiedyś ludzie, którzy praktykowali aspekt duchowy życia naszego mieli do czynienia z tymi istotami. To są te istoty, które bądź są naszymi opiekunami, bądź są tymi demonami, które nas wykorzystują. Te istoty też musimy brać pod uwagę, że oddziałują na nas na tyle mocno, że osoba taka bardziej sensytywna, bardziej otwarta w danym momencie może być świadkiem manifestacji istoty, która przynależy do, tej, do tego świata eterycznego, tej duchowości. My łączymy te pojęcia, bo gdy mamy, jest to forma, nie jest to możliwe przez nas zaklasifikowanie danego zjawiska do danych. I łączymy to wszystko razem dlatego nam się to wszystko miesza. Ale istoty, które latają, są na tyle odmienne, że nie na nie uwagi. Chyba, że są to takie technologie, których jeszcze nie znamy do końca. Tak jak na przykład ten rosyjski wynalazca, który prawdopodobnie rzekomo udało mu się zbudować coś, co pozwalało mu latać. Wiktor Grebiennikow. Człowiek, który można by powiedzieć, jest humanoidem, który potrafi latać. Tak więc jeśli technologia została wykorzystana z No, przelotu kogoś, to posiada tego rodzaju technologii. Tutaj jeden z naszych słuchaczy za pośrednictwem radiowego Kadugandu zadał takie pytanie. Co panowie sądzicie o reptilianach? Czy jest w tym trochę prawdy, czy to wyłącznie mit? Może na początek Przemek? To <śmiech> znaczy co do reptilian ja jestem bardzo ostrożny i sceptyczny. Na pewno nie mogę powiedzieć, że na 100% jakieś tego typu istoty istnieją. Może faktycznie gdzieś tam istnieją, sobie egzystują. Natomiast, no nie wiem. Na pewno zastanawia mnie to, że są jakieś tam wzmianki, prawda, o, o różnego rodzaju, prawda, smokach czy wężowych istotach w różnych podaniach. No, no nie wiem, natomiast czy reptylianie. O, ja może bym powiedział o takim przypadku, którym się zajmowała grupa Kazimierza Bzowskiego. O tym też wspominałem na stronie. To była to był incydent w Michalinie na wschód od Warszawy i tylko, że to zdarzenie jest też takie, no było zbadane, natomiast to było ładnych kilka lat już po całym zdarzeniu, więc ta wiarygodność nie, nie jest tak duża, jakby mogła być, prawda, gdyby to było zbadane od ran, ale tam to wyglądało w ten sposób, że incydent miał miejsce w, chyba na terenie jakiegoś domu Pokojnej Starości i tam y, spora grupa osób y, widziała jakiś tajemniczy obiekt, który poruszał się dość nisko nad ziemią. I, chyba Kilka metrów najwyżej. Około metra chyba nawet on się poruszał nad ziemią i w pewnym momencie się zatrzymał, po czym, y, po czym y, ruszył z powrotem, gdzieś tam zatrzymał się przy lesie no i później znikł i w pewnej chwili znaczy nie, to było tak, że ten chyba zostawił w ogóle jakiś ślad ten ślad był badany wyszło rzeczywiście tam jakieś promieniowanie w tym miejscu i jest jeszcze taki jeden element w tej całej historii, który właśnie który spowodował, że ja w ogóle mówię o tej, tej historii w kontekście rzekomych reptilian ponieważ, ponieważ jakiś czas po tej obserwacji tego obiektu kilka osób zauważyło na oknie czy na drzwiach jakiś taki dziwny odcisk, odcisk, który wyglądał Wypisz, maluj Niczym e, Jakiś taki łusk Znaczy wyglądało to Jak odbicie jakiejś takiej e, Skóry e, Jakiegoś takiego gada No tak to dokładnie wyglądało Zresztą zdjęcie kiedyś e, Kiedyś było w internecie Dostępne To zdjęcie wykonał e, ufolog Dariusz Cichocki I nie wiem czy jeszcze jest to W, inter w internecie Natomiast ja to zdjęcie, kopię elektroniczną mam, więc jeżeli by nie było, to ja mogę jeszcze to być może, jeżeli ktoś chce, to w ogóle mogę nawet przesłać kopię, żeby się ktoś zapoznał. I ten ślad, to jest bardzo ciekawe, utrzymywał się przez ładnych parę tygodni na tej szybie i nie chciał w żaden sposób zejść. Był, był naprawdę z, z wszelkiego z sposobami e, próbowano go usunąć, e, zmyć go z tej szyby, no ale nie udało się Co się nie udawało i możemy tylko domniemywać co to był za ślad e, czy to był jakiś sygnał, jakiś znak ze strony tych istot no nie wiem, nie mam pojęcia rzeczywiście jest to zastanawiające, że wyglądało to jak odcisk takiej yy, yy, skóry gada także ja nie wiem nie mam pojęcia yy, co, yy, co to tak naprawdę było Co yy, do reptiliania był, był ostrożny, tak, tak powiem Leszku? No ja dopuszczam możliwość istnienia takiej rasy gado podobnej, którą my możemy określić mianem reptilianie jest sporo dowodów, że były zaangażowane jakieś gadopodobne istotki w naszej historii. W różnych źródłach jest to odnotowane. Istnieje możliwość, że rozwinęła się gada, gadzia cywilizacja. Niekoniecznie na Ziemi. Może być tak, że te gady gdzieś rozwinęły się daleko daleko i no, w ramach wycieczek zawędrowały aż tutaj. A że mamy do czynienia z mnogością istot, które się z nimi kontaktują bądź są obecne tutaj wokół nas, że no, ciężko nam jest właśnie to zaklasyfikować tak konkretnie. Przypuszczam, że te gadopodobne istoty istnieje. Leszku, ja tutaj będę miał do ciebie jeszcze takie pytanie Przemku, halo, halo, Przemku co tam się u ciebie dzieje? Tak, nie wiem, już już Jakieś szumy, że idą jakby huragan przychodził Aha. Leszku, ja tutaj mam jeszcze takie pytanie do ciebie bo wspomniałeś coś o przypadkach spotkań z humanoidami na Wałęiu czy mógłbyś coś więcej o nich opowiedzieć? No jest to przypadek z 1932 roku, gdzie na Wołyniu pewien młody człowiek, mając 10 lat, spotkał na drodze, najpierw zauważył dwie istoty, które siedziały na dębie. One zwróciły jego uwagę, że są w jakichś takich uniformach. On to określił mianem wojskowym bo no, skojarzyli mu się po prostu z umundurowanymi osobnikami. Podszedł do nich i zapytał się. Już kompletnie nie pamiętam o co się pytał, ale chodziło o to, że zagadnął, a te istoty nie odpowiedziały mu w formie takiej normalnej, zrozumiałej. Zaczęły wydawać odgłosy, które przypominały mu jakiś klekot, jakieś maszyny. Coś, co było dla niego zupełnie obce. Wystraszył się tych istot i w momencie, kiedy próbował opuścić um, polanę, na której to się działo, um, zauważył, że tych istot jest więcej. i Te istoty poruszały się przez tą polanę w podskokach każda z nich trzymała um, taką, można określić, laskę. zakrzywioną u góry. Wszystkie były ubrane w szare kombinezony, bardzo ściśle dopasowane do skóry, i miały owalne, owalne duże, czarne oczy. Także no, można było powiedzieć, że klasyki takie, które są opisywane w tej chwili. Był to 32 rok, i ten młody człowiek po powrocie do domu stwierdził, że brakowało mu tam trochę czasu on był po prostu zatrzymany na granicy tej polany, na której widział te istotki. Po powrocie podzielił się z ojcem całą opowieścią. Ojciec nakazał mu milczenie, żeby nie uchodzić wśród ludzi za wariata. Ciekawe tutaj jest jeszcze to, że chłopiec ten miał Czerwoną twarz, czerwoną skórę. Matka pytała się go, czym on się tak wysmarwał, czy, od czego on jest taki czerwony. Próbował to zmyć, ale ta czerwień nie schodziła. Prawdopodobnie został napromieniowany albo poddany działaniu jakiegoś oddziaływania, które pozostawiło na nim właśnie ten ślad w formie zaczerwienienia. Tyle mi wiadomo. Tutaj na czacie Radia Paranormalium użytkownik miszkurka 2000 zauważył, że o klekotaniu mówił też Jan Wolski z Emilcina. To klekotanie to, to się przebija w paru obserwacjach. Obserwacja humanoidów Krzyżownicy, którą opisywał m.in. Zygryt Świerczykowski z 2003 roku. Mówi o istotach, które też wydawały taki klekotący dźwięk, który przyrównywali do jakiejś piły, czegoś takiego, co, co no, bardziej mechaniczne niż naszą mowę. Się. W ogóle kwestia tych odgłosów, które wydają z siebie ufonauci jest bardzo ciekawa moim zdaniem. Co co zauważyłem, to częsty motyw takich właśnie istot, które jakby emitują z siebie jakieś takie piskliwe dźwięki, a często to jest coś podobnego do mowy właśnie jakiejś chińskiej, czy japońskiej. Tak to często relacjonują różni świadkowie. Także to jest bardzo ciekawe moim zdaniem są po prostu obcymi i używają obcej mawek, więc to też pod uwagę. Znaczy chciałem tylko dodać, że jeszcze idąc takim tropem, że mm, nie wszystkie spotkania są spotkaniami z przybyszami właśnie takimi typowymi spoza ziemi, tylko załóżmy, że jest to jakaś siła, która się manifestuje tutaj i próbuje mm, Właśnie przybrać takie ciuszki, które my znamy, nie zawsze trafia z tym. Możliwe, że próbuję właśnie też przybrać taką mowę ludzką, ale prawda to też jest nie do końca to, co uważamy za taką ludzką mowę, prawda? No ale to takie tam wydanie. Te opowieści o tym spotkaniu w Nawołyniu to są wspomnienia... Pana Jana Gonczarka, które zostały gdzieś opublikowane i wydane. Gdzie to niestety, ale nie jestem w stanie naprowadzić. Tak, patrzę, ale tutaj jakieś jakoś pytań od słuchaczy nie widzę. Zbyt wielu. Dlatego pozwolę sobie poruszyć kolejne, kolejne pytanie, które tutaj mamy na liście. O, ktoś dzwoni. Dobry wieczór, Radio Paranormalium. E, witam, Mariusz Pyszony. Ja mam takie info odnośnie humanoidów Tutaj zeszły czwartek Na terenie, na obrzeżach właściwie Wrocławia Świadek właśnie zgłaszał mi Dwie postacie takie, nie wiem, Mariusz Buzek Jak mnie mam. Tak dokładnie Istoty Znaczy szedł sobie fartek po prostu Mówił gdzieś tam między odrą a cmentarzem Było takie słychać charakterystyczne Buczenie jak Telefon dzwoni, głośnik to wbiera. Później, jakby mówi, jakby leciał klucz gęsi, gęsi czy kaczek jak popatrzył w górę, zobaczył, no, ogromne postacie, dwie, Rozpiętość skrzydeł mówi, że około 4 metry, mówi, że jak to machało skrzydłami, to to się do dosłownie po tym powietrzu, tak we 100 metrów przy jednym machnięciu. No i gość taki strasznie, nie chcę mówić, podekscytowany, no, ale jest taki, no strasznie się napalił, żeby to dalej monitorować, tam monitoring zakładać i tak dalej. Wiem że, wiem, że Damian Trela chyba będzie tam jakiś wywiad międzyprywatyzm, bo brał ode mnie numer do niego. Także no, się dziać ostatnio tutaj w okolicach właśnie bardzo dziwne rzeczy. To tak, a propos humanoidów. Jak nie mam, to nie jest jedyne takie e, wydarzenie w ostatnim czasie w okolicy. Znaczy, on mi jeszcze opowiadał, że widział, to znaczy, on mówi, że widział to 20 lat temu, ale ponieważ było to tak bardzo dawno, był młodym chłopakiem wtedy i z biegiem lat po prostu zaczął myśleć, że to mu się może wydawało, że może coś, ale mówi, że właśnie w zeszły czwartek jak to zobaczył, że te wszystkie po prostu wspomnienia jakby się odświeżyły i jest taki zszokowany trochę można powiedzieć. Także właśnie tam, no też mnie zapraszam, będę się z nim umawiać, jakiś tam monitoring chcemy zainstalować i, i może coś uda się więcej z, y, złapać. No szkoda, że tego nie nagrał, ale po prostu mówił, że nawet nie chciał się tam jakoś szamotać z aparatem, y, kurczę, wyciągać, kręcić, że, że wolał się dobrze temu przyjrzeć właśnie. Także y, mam nadzieję, że Damian tam podjedzie, trala do niego i będzie jakąś tak właśnie to, konkretnie i będzie to do, dobrze opisane, bo wiem, że Damian to bardzo fajnie opisuje te wszystkie właśnie ze w Panowie, jak się odniesiecie do tej do tej historii? Bo przypadek dosyć świeży, z tego co słyszę. Typowa i z chęcią poznam szczegóły. Przemku? No, powiem szczerze, że nie typowa, jak na obecne czasy. Yy, sprawa. Także ja także. No, <ścoughs> także ja też będę z niecierpliwością czekał na jakiś raport w tej sprawie. To mi trochę tak przypomniało yy, przygodę Johna Killa który z człowiekiem ćmą, który, z którym miał on do czynienia kilka razy w swoim życiu. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ale brzmi to ciekawie. Trochę taki polski moatman. Tak, tak. Także będziemy, będziemy czekać. Dziękujemy. Czy chciałby pan jeszcze coś, panie Mariuszu, dodać do, do debaty? Do debaty? No jeszcze może taki takich ciekawych rzeczy też tutaj, jak ja wiem, to było... Zeszły chyba wtorek o godzinie 15:30. 30, był tutaj widoczny nad Wrocławiem w okolicach pracy również obiekt Kula od dołu pomarańczowa z takim bardziej pomarańczowym paskiem w środku, góry metaliczne. To też miałem relację tutaj od świadka właśnie, też w mojej okolicy tutaj. Mieszka taki starszy pan, akurat Damian Zainterstrala, przeprowadzał wywiad na temat tego obiektu, który tutaj miał 300 metrów chyba 2000 w 2000 roku. Także taki dosyć wiarygodny świadek dla mnie. A to jeszcze korzystając z okazji, bym zapytał pana Mariusza, czy jak w ogóle rejestrację, i przy okazji jeszcze zapytam, czy nie zamierza pana, bo może już pan zaczął filmować kamerą na podczerwień. Mam na myśli takie starsze nawet modele, które są prawda, tanie i można fajne rzeczy złapać. Znaczy, do kamery na podczerwień przymierzam się do lepszego sprzętu, oczywiście, bo to się stało taką moją właściwie, nawet może nie pasją, obsesją bardziej bym powiedział, ponieważ no, ja dużo rzeczy widuję, natomiast nie zawsze wszystko zdążę nagrać. Najlepsze właściwie obserwacje, jakie miałem, to były takie obserwacje, nie typu, że staliśmy gdzieś tam się polowało, tylko po prostu obserwacje typu, że to jest znienacka. No, miałem też, zaraz kiedy to było, około tygodnia temu, wychodziłem z Astry ze sklepu, Wisiał obiekt pod kątem również tak przechylony, jakby dysk przechylony po prostu, oświetlenie by było stałe, czyli nie brugało. Chwilę się zastanawiałem, bo tak myślałem, że to samolot nie chciałem znowu gdzieś tam szaleć z kamerą tak dalej. W momencie, kiedy się zorientowałem, że to właśnie nie jest samolot, że to jest coś obejrzanego, jak już wyciągałem kamerę z kieszeni i smartfonem chciałem nakręcić, to w tym momencie na moich oczek właśnie zniknęło. Także obserwacji mam no, dosyć, dosyć dużo. Też miesiąc temu tu miałem też jeden filmik taki krótki, życiłem akurat z ojcem, stałem tam oczy, który pali w, sali, w na balkonie, też nam się pojawiło jakieś światło. Także obserwuję tutaj dużo rzeczy właśnie, nawet niektórzy mówią, że jakoś tak dziwnie po prostu wręcz, że dlaczego to zawsze się u mnie pojawia, no nie wiem czy mam jakieś takie przyciągam czy co. Nawet jedna tutaj ostatnio pani mi tam skanowała, stwierdziła, że mam podłączenie, jakieś trzy implanty ponoć mam, ale nie wiem, ile w tym prawdy. To prawda miałem kiedyś takie zdarzenie. No to było już ładnie parę lat temu. Kilka, kilka nocy z rzędu miałem takie po prostu taką sytuację, że się jak się otchnąłem, jak już nabierałem świadomości, byłem w ciemności, nie mogłem się ani ruszyć, ani otworzyć oczu, czułem tylko, że coś koło mnie stoi. Jak już później świadomość wracała, to już, wracałem, już mnie i ruchy ciałem i tak dalej, to już jakby odsunąłem się we własnym łóżku. To były trzy dni z rzędu i po tym zdarzeniu pojawiły mi się na takie dwie jakby blizny, no nie blizny, ani to za mnie, ani to blizna. Nie wiem, co to jest, do tej pory to mam. No tak, staram się to powoli poukładać w, w głowie właśnie, bo w ciągu ostatnich dwóch lat tak troszkę było. No, jeśli słuchacze nie wiedzą, to cała sytuacja zaczęła się od obserwacji, no powiem to ucho, tylko to było takie cygaro, duże cygaro, z tego cygara wyleciały takie obiekty. Znaczy nawet nie powiem obiekty, to były światła, bo myśmy nie widzieli jakby obiektów materialnych, było widoczne tylko same światła, takie światła jakby w ogóle nie w tej ziemi bym to opisał, takie jakby super nowoczesne jakieś ślady, takie to po prostu no, dzień, godzina 13, błękitne niebo, słońce właściwie praktycznie w a te światła, które błyskały, no były bardzo mocno widoczne, więc to naprawdę musiało być dużym zmieniem światła. No i od tamtej pory tak się zaczęła właśnie moja przygoda z UFO, no i do tej pory y, widuję, no, raz częściej, raz rzadziej, nieraz się tak zdarzy, że w miesiącu kilka obserwacji, a nieraz się tak zdarzy, że i dwa, i trzy miesiące nie to no, tak mniej więcej na tyle. W międzyczasie powrócił na łono internetu Piotr Cielebiaś. Piotrze, jesteś z nami? Tak, jestem, jestem. No panowie, nie wiem co się działo przez ten czas jeżeli są jakieś pytania, to chętnie się tutaj ustosunkujemy do pewnych spraw tutaj było pytanie od jednego ze słuchaczy co panowie sądzicie o reptilianach o już dawno co dawno, sądzisz dawno... o reptilianach Piotrze czy w tym trochę prawdy, czy to wyłącznie mit wiele razy to mówiłem już, że na takie kilkanaście lat codziennego kontaktu z ufologią, to ja się z reptilianami spotkałem tylko chyba w dwóch przypadkach i oba były głupie um, i mało wiarygodne. No, co ja mogę powiedzieć, szkoda mi ludzi, którzy w to wierzą tak naprawdę. I yy, właściwie toż to wszystko wyjaśnię. No, spiski z piskami. Yy, natomiast yy, jestem przerażony tym jak ta e, zaraza umysłowa jaką jest bajka o reptilianach się mnoży po prostu mało kto wie, że w historii polskiej ufologii też był taki wątek reptiliański e, na pewno by tutaj Przemek o nim opowiedział tak właśnie mówiłem no, Przemek Mówię, właśnie nie, opowiadał tym, o tym przypadku z, z, z, który podał też Kazimierz Bzowski tak Natomiast to też zostało tak zaprezentowane przez Brzowskiego, że w zasadzie znaleziono co innego, on co innego powiedział, a co innego jeszcze urosło potem. Ja nawet się spotkałem swego czasu z rysunkami jakichś tam jaszczuroidów, które miały być tam widziane, a oczywiście ich tam nie było, bo no, i widzimy do czego, do czego czasami to wszystko zmierza. A padły jakieś pytania z naszej listy z tych? znaczy miało paść pytanie ale w tym czasie, w tym momencie właśnie wydzwonił się pan Mariusz Buzek i przekazał tutaj parę, parę historii dosyć świeżych także nie zdążyłem już zadać żadnego z pytań no tak jak w poprzednich po, po poprzednich debatach pewna część pytań chyba zostanie bez odpowiedzi poczekają sobie na, na swój czas na którejś z kolejnych debat także Proponuję, proponuję, abyśmy przechodzili i już podziękujemy może panu Mariuszowi. Nie wiem, czy pan chciałby jeszcze coś dodać. Nie, no ja dziękuję. W takim razie żegnam się z państwem jeszcze. Oczywiście zostaję tutaj, będę sobie słuchał was, ale to, to miałem do powiedzenia wszystko przekazałem. No, w razie, gdyby coś tam nowego się pojawiło, to chętnie ten przed jakiś okazji na nową audycję i przekaże informację. Dobrze, dziękujemy. W takim razie bardzo serdecznie i do, do usłyszenia. Piotra niestety tutaj wywaliło ze Skype'a. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Znaczy ja widzę, że notorycznie go wywala. <grystanie> także nie wiem, to, czy to przypadek. Rząd światowy niestety urywa mu od internetu regularnie. <grystanie> Panowie, debatujemy już ponad 3 godziny, także proponuję, abyśmy przychodzili powolutku do podsumowania. Może pierwszy pierwszego poproszę o podsumowanie Leszka Owsianego. Leszek Ostoja Owsiany, prosimy bardzo. No tutaj całość opowiada o fajnych, różnych przypadkach, ale dla mnie to będą najfajniejsze te, które poznam. Te, które są jeszcze przede mną, tych, których jeszcze nie odkryłem. Także wnów no, należy zgłębiać historię, bo ona nas czegoś tam uczy. Należy mm, zapoznać się z całym zjawiskiem, które zostało dosyć obszernie opisane przez tych, którzy byli już przed nami albo przez nas samych. Także no, warto się zapoznać, bo jest tutaj sporo wiadomości, które y, dużo do oglądu spraw Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Dziękujemy również. To był Leszek Ostoja Owsiany. Przemku. Znaczy ja w ogóle chciałem się zapytać, czy już faktycznie musimy kończyć, czy nie, bo jeszcze tam z tego co pamiętam mieliśmy powiedzieć pokrótce o przypadkach o wysokim stopniu dziwności. Ja miałem trzy takie fajne do opisania. A to może teraz, może teraz przejdźmy do tych przypadków. Dobrze, to... Taki myślę, że najciekawszy, który, którego świadka, ja poznałem osobiście, to był przypadek. To była osoba, która zajmowała się już od jakiegoś czasu tym tematem. Po prostu się interesowała i... No, można powiedzieć, że w zasadzie takie dziwne zdarzenia to jakiś czas ich towarzyszyły, ale to, co miało się wydarzyć, to w zasadzie przyszło na oczekiwania tej osoby i to wyglądało tak, że będąc w Warszawie, to było chyba w latach 80. czy 90., no, w późnych 80., spotkała pewną osobę, która pojawiła się, znaczy nadchodziła z naprzeciwka. Była to postać taka o, o takiej hinduskiej hinduskich rysach. Tak to można opisać mniej więcej. i Która podeszła do do, te, do niego i przekazała mu tajemniczy obiekt <grym>, z ręki do ręki i powiedziała, że to jest dla ciebie i wiesz co z tym zrobić i tyle i poszła sobie i ta osoba właśnie no zszokowana co tu dużo mówić y, zobaczyła co to jest i zorientowała się, że to jest y, taki kryształ mały kryształ y, mniejszy troszkę od puszka palca y, w, który, w który jest y, wpisany e, taki prostopadłością. E, no, ja muszę powiedzieć, że ja to widziałem e, no, was na własne oczy. No i naprawdę jest to niesamowite, zwłaszcza, że ten prostopadłościan jest wykonany z jakiejś nanotechnologii. No, tak to można muszę powiedzieć. E, oczywiście to widać, dopiero przy powiększeniu, kiedy się weźmie to pod lupę natomiast no faktycznie jest to niesamowite ta postać w ogóle kiedy ta osoba się odwróciła już jej nie było a minęło no nie wiem myślę że do 10 sekund maksymalnie także ona znikła co jeszcze jest ważne to to że w tym momencie kiedy nastąpiła ta interakcja między nimi wszystko jakby ten czynnik OZ dało sobie znać i właśnie nie było nic. Wszystkie samochody, które gdzieś tam jeździły, znikły, tak samo jak ludzie, którzy byli gdzieś tam w okolicy. Ich tam nie było jakoś super dużo, bo to nie, była, nie było to centrum miasta, ale faktycznie wszystko znikło. No i to jest właśnie ta pierwsza historia, natomiast druga historia to jest zdarzenie również z tamtego okresu i to chyba był 81 drugi rok i głównym e, e, bohaterem tej historii był mężczyzna w średnim wieku hydraulik e, który na Mokotowie e, jakoś były godziny wieczorne zima wracał do domu i e, w pewnym momencie zobaczył coś świecącego na ziemi to jak on opisał wyglądało jak wielka szczerzura. No i w pewnym momencie poczuł, że w sumie jest to ciekawe, do czego by nie podejść, więc podszedł do tego czegoś i w jednej sekundzie, znaczy nie, nie pamiętam jak to dokładnie było, w każdym razie nie wiem, chyba się nachylił i to coś go wciągnęło. Coś go wciągnęło, a to było rozmiarów, y, jak opisał, chyba 3 metry z długości, wysokości najwyżej, nie wiem, z metr, może z półtora i to go wciągnęło i on leciał gdzieś, jakimś jakby w dół, jakimś korytarzem i w pewnym momencie się zatrzymał i tam były jakieś właśnie dziwne istoty świecące. No i nic już nie pamięta. I obudził się później y, jeszcze wieczorem, Obudził się na chodniku, oczywiście nic już nie było, natomiast jego torba z narzędziami była cała, znaczy w ogóle torby nie było, tylko leżały rozwalone narzędzia. Natomiast torba znikła <grym> i to właśnie był jeden, jedna z tych, właśnie oczywiście o wysokim stopniu dziwności. I jeszcze jedna historia to była sprawa Dziwnowa która wyszła też po latach, ja w ogóle się o tym dowiedziałem z nieznanego świata i napisałem do nieznanego świata z prośbą o kontakt do tej osoby i to był mężczyzna, który yy, no za dzieciaka z bratem w dziwnowie y, szli sobie przez las i w pewnym momencie zobaczyli, to mieli zbierać jakieś szkijne jak grzyby, w pewnym momencie zobaczyli w y, oddali jakieś parę dziesiąt metrów wodnych pod drzewem leżało jakieś takie dziwne urządzenie metaliczne, najwyżej półtora metra długości, leżało sobie i na jednym z jego boku było jakieś takie pulsujące czerwone światło. No i chłopaki pognali do jakiegoś do kogoś tam kogo znali, kto mieszkał niedaleko. Jak już wrócili, to tego czegoś już nie było. Także to takie opowieści naprawdę o wysokim stopniu dziwności, z który, którymi się chciałem podzielić. A co sądzisz o takich i podobnych historiach? Ojej, no naprawdę tutaj jest e, ciężko cokolwiek powiedzieć. No, tutaj jeszcze do tej grupy, znaczy do tego worka można powiedzieć, to spotkanie w Witkowicach z tymi małymi postaciami. Yy, którzy wyglądali, które wyglądały jak ludzie yy, no nie wiem, naprawdę to wszystko jest tak dziwne i tak różnorodne, że ciężko cokolwiek w ogóle powiedzieć na ten temat yy, no nie wiem, to z tym kryształem to no. jest yy, to mnie powaliło, szczerze mówiąc <śmiech> nie wiem do dziś co o tym sądzić yy, nie wiem, nie, na, naprawdę nie wiem w międzyczasie ponownie wrócił do nas na łono Skype'a i internetu. Piotr Ciolebiaś. Tak, jestem. Powiedział złe słowo o reptilianach i go odcięli, nie? Wiele osób No powie. tak, rząd światowy urwał ci od internetu, ale ty wziąłeś i sobie z powrotem przykleiłeś i jesteś z nami. Tak, bo, bo ja jestem z Arktura i jestem lepszy od nich. Ym, po, powracając do, mm, do tematu, Przypadków w wysokim stopniu dziwności. Nie wiem, jak to tak wytłumaczyć najprościej słuchaczom, co to jest przypadek o wysokim stopniu dziwności, bo żaden z przypadków, którymi się zajmujemy, to w zasadzie nie jest normalny. Natomiast Przemek doskonale nakreślił tutaj y y y o co chodzi. Są to po prostu sprawy, które się nie klasyfikują w żaden sposób do opowieści ufologicznych. To znaczy one wykracz wykraczają poza schemat y statek, istota, kontakt tam dochodzi do jakichś innych interakcji czasami um, e, urągających naszemu po, po naszej logice nasze, na, na, na, czasami nawet naszemu dobremu smakowi ja takich przypadków znam wiele ale one są czasami to są sprawy, które, które się bardzo szybko kończą tak? wspominam już chyba trzeci raz o przypadkach, które które rozegrały się bez udziału Obiektów, UFO, czyli o przypadkach spotkań z dziwnymi istotami. To są najczęściej przypadki o wysokim stopniu dziwności, a Rekmiazga obecnie zajmuje się zbieraniem tego typu przypadków. Ja kiedyś napisałem o tym artykuł dla Netu, nazywał się Polskie Potwory. Tam wymieniłem wiele tych przypadków. Po prostu pojawia się jakaś istota, która w żaden sposób nie pasuje do do opisów jakichkolwiek. Nie, nie, nie poddaje się klasyfikacji, z jednej strony jest to realne doświadczenie. Jak to, jak, jak to ująć w ogóle? W jakie ramy? Tego typu przypadki wskazują nam, że ufologia wyrasta. Te przypadki wszystkie ufologiczne, które my interpretujemy jako spotkania z kosmitami, one tak naprawdę wyrastają prawdopodobnie z innego źródła zjawisk może nie wszystkie, może gdzieś tam pewien procent rzeczywiście jest ma pochodzenie pozaziemskie, malutki procent widzę tutaj, widzę tutaj pytanie zaraz się ustosunkuję natomiast ta cała dziwność te wszystkie dziwne wątki Um, zmuszałem nas do zadania sobie pytania czy ta inteligencja która kieruje tym zjawiskiem jest w ogóle świadoma czy my może mamy do czynienia z jakąś formą inteligencji która oddziałuje tylko z naszymi zmysłami jako, jako jednostek, to znaczy być może gdzieś w przyrodzie czai się jakaś inteligencja, która jest niematerialna, ale może z nami ingerować, może, może wywierać na nas pewien wpływ. I wtedy się pojawiają te wszystkie dziwne, dziwne obserwacje. No ale z drugiej strony pojawia się pytanie, jaki ona miałaby w tym cel, prawda? Stąd też ktoś kiedyś wynalazł tak zwaną hipotezę międzywymiarową o spotkaniach z z kosmitami i wszystkimi dziwnościami, które mówi, że to wszystko są przybysze z innych innych wymiarów. Oczywiście ta to, to, to hipoteza nie podlega jakiemukolwiek sprawdzeniu na chwilę obecną. Um, natomiast John Keel, znany amerykański pisarz, paranormalista, on twierdził, że mamy do czynienia, z, on to nazwał superspektrum. Superspektrum było nazwą źródła tego, skąd te wszystkie dziwne zjawiska się biorą. I on twierdził, że to ma naturę niematerialną, natomiast fizyczną. To, to, co widzimy, nie jest do końca prawdziwe. Natomiast pochodzi z pewnego źródła. On nie potrafił wyjaśnić, jaki jest cel tego źródła. Natomiast próbował to zrobić Jacques Vallée. Jacques Vallée twierdzi, że może być to jakiś rodzaj systemu systemu mm, yy systemu jakiegoś czegoś co stara się oddziaływać po pierwsze z naszą świadomością i tak bym to widział. Natomiast jeżeli miałbym podać przykład, przykład taki bardzo tutaj z, z bliskiej z bliskiej miejscowości z roku 2004, kiedy mieliśmy tutaj małą jurajską lokalną falę UFO i to była historia z udziałem ludzi, których znam od dawna od bardzo dawna oni są troszkę młodsi ode mnie natomiast ta historia się wydarzyła tak, że oni poszli sobie robić ognisko takiego niedużego lasku, który znajduje się dosłownie rzut kamieniem za, za wsią no i kiedy palili, rozpalili to ognisko nagle jeden z nich zobaczył, że to taki lasek jest po prostu jest taki zegajnik, to na nie z nas. drzewa mają może tam nie wiem no 15 centymetrów średnicy no jeden z nich zauważył, że coś za tego drzewa wyziera, początkowo myślałem, że to jest siatka taka torebka na zakupy w piastachowskim hmm. regionie mówi się zrywka i on spojrzał się dobrze, no ale to zauważył, że to coś rusza kiedy tak bliżej podeszli, kiedy prawdopodobnie poświcili w tamtym kierunku, zauważyli, że to twarz, twarz z czarnymi oczami, która naprzemiennie chowała się za drzewem i wyłaniała z niego. Oni twierdzili, że to nie należało do człowieka. W żadnym wypadku. Tym bardziej, że było dziwne to, że te drzewka były malutkie, natomiast ta głowa się wyłaniała, a gdzie była reszta postaci, Reszty postaci nie widzieli. I do takiego konsensusu, że albo był to wyjątkowy, wyjątkowo dziwaczny e ekshibicjonista, lub jakiś ekscentryk, albo coś, tego coś, nie, nie potrafią wyjaśnić. Oni się tak tym przerazili, że Postanowili uciec, ale przecież trzeba było zgasić ognisko. Nie mieli telefonów jeszcze wtedy. Pamiętam, jak mi opisywali, takim przejęciem mi opisywali to, zarówno oni, jak i ich rodzice, i ich rodzeństwo, że uciekli stamtąd. Natomiast z jakim wielkim przerażeniem pokonywali ten korytarz leśny w drodze do wsi. było najgorsze doświadczenie w ich życiu. Nikt nie wie, co to było. Po co się pojawiło? I w ogóle pytanie, czy, czy my to możemy łączyć z UFO, tak? Nie połączyłbym tego z UFO, gdyby nie fakt, że w tych samych regionach w 2004 roku mieliśmy yy, właśnie małą falę spotkań z tymi obiektami. Także może to się jakoś, w jakiś sposób łączy. Widzę, że Leszek musi yy, iść. Także Leszku, trzy słowa podsumowania może na, na koniec odnośnie spotkań z humanoidami. No, podsumowanie moje takie, że mamy do czynienia z y, dwoma aspektami. Tą duchową stroną i tą cielesną. Ta cielesna to jest coś, co możemy y, wyciągnąć jak gdyby z tych pojazdów. Istotki, które y, rzeczywiście materialnie są obecne y, w tym naszym wymiarze. Y, to są te humanoidy, które oddziaływują na nas w bardzo taki dosadny i mocny sposób, ale mamy też do czynienia z tą strefą energetyczną, duchową, która też na nas oddziaływuje i też tam mamy zawarte istoty, które są humanoidalne. Także te dwa aspekty razem włożone do jednego woreczka dają nam duży plus, czyli mamy do czynienia z czymś, co musimy się nauczyć. Rozdzielać. Musimy zrozumieć, że mamy do czynienia z istotami, które są bardziej fizycznie zaangażowane w tutaj w ingerencję i mamy też do czynienia z istotami, które są czysto energetyczne, czysto eteryczne. I ten aspekt też nam przypisany, bo jesteśmy istotami energetycznymi, nie tylko cielesnymi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. My również dziękuję, dziękuję również, nie? dziękujemy. Bardzo serdecznie tutaj Przemek poza Skype'em mi SMS-a, że również już musi kończyć. Przemku, może parę słów podsumowania na koniec, zanim się z nami pożegnasz? No tak, rzeczywiście poruszyliśmy bardzo ciekawy temat, który myślę, że jest jedynie jakimś małym fragmentem, małym fragmentem Całego y, fenomenu UFO. Myślę, że to dobrze, że poruszyliśmy ten temat y, bliskich spotkań w Polsce. No, bo jednak, y, jakby nie patrzeć, to y, y, lata 80., 70., 80., 90. to chociaż że 90. to może już tak nie, ale jednak to jest okres bardzo bogaty u nas y, w takie różnego rodzaju bliskie spotkania. A nie tylko za granicą. Więc myślę, że to bardzo dobrze, że o tym porozmawialiśmy. I niewątpliwie ciekawa, ciekawa mi się wydaje bardzo atrakcyjna hipoteza właśnie, że kawale, przyjemu podobnych jak John Hill, że jest to tylko jakaś kolejna to miałem na myśli to, że fenomen UFO rzeczywiście manifestuje się co jakiś czas, to znaczy różnie, prawda? Zależnie od, prawda, od naszych, naszego postrzegania świata, zależnie od naszego rozwoju umysłowego, technologicznego, Także myślę, że to jest bardzo, no, bar, bardzo trafne, bardzo trafne, bardzo trafna hipoteza. Myślę, że tutaj może być sporo na rzeczy. Chociaż nadal uważam, że jakiś procent faktycznie może dotyczyć takiego fenomenu UFO, jaki wpajają nam media, zwłaszcza kiedyś, czyli tej pozaziemskości. Także myślę, że to tyle. Dziękuję bardzo. Przemku, jeszcze przypomnij nam adres swojego bloga. Przemek jest kontynuatorem bardzo bogatej linii warszawskiej ufologii. Jeżeli ktoś miałby jakieś przypadki ze stolicy regionu, proszę kierować go do niego na, na adres, który znajdziecie na jego blogu. Możesz przypomnieć adres? wwwufoskywatching Także tak. zapraszam i... A jeżeli coś, to po prostu w Google Ufos Skywatching i, i, i znajdziemy blog Przemka, tak, albo, albo poszukać razem w banerach na, na stronie Info lub na radiu Paranormalium. Dziękuję Przemku i do usłyszenia. Ja również dziękuję i do usłyszenia, mam nadzieję. Dziękuję również. Marku, doszliśmy do, do punktu, doszliśmy do końca, z, mam wielki niedosyt dlatego że myślę, że wiele osób może y, mieć takie wrażenie, że omówiliśmy przypadki, które były y, zupełnie re, realne, tak, z jednej strony, Niektóre nawet zostawiły ślady, tak jak w przypadku Wolskiego, a z drugiej strony teraz przeskakujemy do wniosku, że to wszystko jest jakieś, jakieś, jakieś zawalowana inna siła. No i właśnie tu jest taki problem, bo myślę, że gdybyśmy podali jedną odpowiedź teraz, że to wszystko są kosmici nawet ze wskazaniem na gwiazdę z, z gwiazdozbioru czy tam na konstelację, to byśmy byli nieszczerzy. Dlatego, że z jednej strony każdy, kto się interesuje ufologią musi, musi to zapamiętać. Z jednej strony mamy do czynienia z materiałem dowodowym, którego nie da się podważyć. Bo nie da się podważyć. A jeżeli komuś się nie chce szukać i mówi, że on nie istnieje, to po prostu nie będziemy nigdy dyskutować. A z drugiej strony mamy do czynienia z wewnętrzną strukturą tego materiału i dziwacznym zachowaniem tych obiektów i tych istot. I wyłania się z tego bardzo bardzo powiedziałbym kłopotliwy wniosek dla nas, dlatego że my nie potrafimy tego jeszcze ocenić. Także to, że UFO przylatuje z kosmosu, to jest tylko jedna z kilku hipotez i prawdopodobnie to jest ta hipoteza mniej realna. Ta bardziej realna mówi, że za częścią, za większą częścią tych zdarzeń stoją inne siły. OK, ja jestem w stanie zaakceptować, że istoty widziane na przykład w Człuchowie które wyglądały tak naprawdę jak astronauci, które były odziane w kombinezony, które się tam poruszały, to może wskazywać, że była to jakaś tam ekspedycja spoza Ziemi, jakiś istot. Natomiast w większości przypadków bliskich spotkań mieliśmy do czynienia z istotami, które zauważ, no po pierwsze, ganiały sobie gdzieś tam po Ziemi, po obcej planecie, obdychały powietrzem. Przecież istoty z Emilia nie miały masek nowych, tak? A poruszały się całkiem swobodnie. Natomiast poruszały się tak, jakby, jakby nasza grawitacja była dla nich troszkę nie, niekomfortowa. W wielu przypadkach po prostu były to istoty... Yy, tak jak mówię, jakbyś tu, się tutaj zupełnie, zupełnie spokojnie. No, wyobraźmy sobie, że przelatuje do nas obcy astronauta i czy on wychodzi? Nie. A takim zdaniem yy, dowodów na na ewentualność kontaktu z innej planety, trzeba szukać w przypadkach spotkań z jakimiś niewielkimi obiektami, jakimiś sondami UFO. No bo tak na dobrą sprawę, jaka obca rasa przelatywałaby ogromne kosmiczne odległości tylko po to, żeby sobie pochodzić po łące, albo popatrzeć na dziewczynkę, która prowadzi krowę, prawda? No to jest dziwne, to jest dziwne. To jest metalogika tego fenomenu. Z jednej strony to jest prawdziwe, a z drugiej strony budzi u nas nieustanny niepokój intelektualny. I jeżeli ktoś się tym interesuje, albo znalazł chociaż odrobinę sensu w tym, co mówię, to odsyłam go do książek Jacques'a Avelet. <kłysz> Dlatego, że ufologia to przede wszystkim ciągłe pytania. Ciągłe pytania, i poszukiwanie odpowiedzi. Tutaj Artemius na początku no zadał tylko, pytanie... Że, tylko, że mhm. w większości wypadków chyba jednej konkretnej odpowiedzi w ogóle nie da się udzielić. Nie, nie, nie da się. Dlatego, że prawdopodobnie to zjawisko ma kilka źródeł, jak podkreślałem już. Gdzieś tam jest mały element spotkań, które rzeczywiście mogą być związane z ingerencją spoza planety. Natomiast ta inteligencja, która kieruje przypadkami o wysokiej dziwności, czyli tymi, które są związane z naszą świadomością, tymi, które jakoś zmieniają ludzi, ona się transformuje. To znaczy, jak powiedział Damian dzisiaj, że to zjawisko w zasadzie w każdym dziesięcioleciu przy, przy, przy, przybierało inną postać. Na początku mieliśmy do czynienia z w XIX wieku, pod koniec z jakimiś latającymi łodziami, potem były, yy, potem były balony, potem były ster widmowe sterowce, potem były widmowe rakiety, potem były widmowe samoloty, a potem się pojawiły latające spotki. Teraz są z kolei latające trójkąty. To coś, ta inteligencja stara się yy, jakby jest, dopasować do potrzeb, tak, że tak powiem. Tak jest tak jakby w nieustannym dyskursie z naszą świadomością jako ludzi. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to chyba nie wszedł jeszcze tak głęboko w, w sens tego zjawiska. Dlatego, że rzeczywiście materiałów jest sporo i to nie są materiały tylko z XX wieku. Do tego, że jeżeli się sięgniemy wcześniej, te wzorce się cały czas powtarzają. Także to jest trudne, to jest trudne i fajnie byłoby przyjąć, że to rzeczywiście są przybysze z kosmosu i problem by był załatwiony. nie? Podejrzewam, że nie, nie, nie, nie w większości nie Artemius zadał takie pytanie, dlaczego wszyscy humanoidzi wyglądają jak ludzie? Podstawowe pytanie na które w ogóle się nie odpowiada w środowisku ufologicznym, nie zauważa się go a przecież to jakiś absurd, że istoty, które tu przybywają nagle wyglądają, wyglądają zewnętrznie tak jak my Czyli albo w kosmosie panuje jakaś uniwersalna zasada budowy inteligentnych istot, albo po prostu to zjawisko, które tym kieruje, objawia się nam tak, jak chce. O, to jest dobre podsumowanie. To coś nam się pokazuje tak, jak chce. Tak, jak my chcemy to widzieć. Natomiast to, co jest w środku, jest wielką niewiadomą. John Keel, o którym mówiłem, nazwał ufa koniem trojańskim. On powiedział, że z zewnątrz to jest coś co my chcemy widzieć natomiast w środku czuje się coś, czego być może nigdy nie poznamy i to chyba jest najlepsze podsumowanie tego wszystkiego Piotrze, tutaj jeszcze użytkownik z na czacie Radia Paranormalium głośno się depytuje o sprawę Grzegorza Nowaga co o nim sądzisz? to była bardzo obiecująca sprawa kiedyś jedna z najciekawszych w latach 90. Natomiast potem się zaczęły pojawiać różne pogłoski. Nie wiem, komu wierzyć. Dlatego, że pojawiły się nawet takie stanowcze deklaracje od osób, które były za zaangażowane w to, że to jest w ogóle jedna wielka mm, nieprawda po prostu. Ale z drugiej strony wszyscy pamiętamy te nawet filmy, znaczy no nie filmy, no dokumenty, reportaże o, tym, o, o tej sprawie, gdzie ten pan się pojawiał, prawda? Gdzie ten pan o tym opowiadał. Rzeczywiście momentami to brzmiało dość fantastycznie, ale on potem gdzieś przepadł. I ten syndrom pokontaktowy, kiedy jakaś osoba rzeczywiście ma kontakt, ja, ja to spotkałem się z tym wiele razy. Załóżmy, że jest, wytłumaczę to tak, jest sobie zupełnie zwyczajny człowiek, zupełnie zwyczajny. Nigdy nie miał do czynienia z UFO, nie wie co to ogranicza się do takiej triady dom, praca, dajmy na to jakieś życie towarzyskie, to jest wszystko i nagle w jego życie wkracza siła która jest, która burzy nie tylko to wszystko co wiedział czyli jego światopogląd naukowy, jeżeli jakiś miał religijny i tak dalej, psychologiczny i ten człowiek się rozpada po prostu wewnętrznie, następuje rozszczep osobowości pod wpływem tak silnego bodźca, jak spotkanie z UFO, czy z jakąś inną inteligencją. Stąd biorą się wszystkie problemy osób takich jak świadek z Ofianami, jak świadek z węgierskiej górki, prawdopodobnie jak pan Nowak. Oni na początku naprawdę mieli z czymś do czynienia. Czy było to wynikiem ich wewnętrznych przekonań, czy realną ingerencją, opcji, nie, nieznanej siły, to jest inna sprawa. Natomiast, nie jestem w stanie w procentach powiedzieć, czy wszystko, o czym mówił było prawdą, i czy. Pierwotne, czyli pierwsza opowieść, bo, ona, bo to, to ta historia z góry Świętej Janny. Y, tamtej się spotkańców. Ona była z, z dnia na dzień coraz dziwniejsza. I, i teraz pytanie, w którym punkcie y, z, z, zaczęła się po prostu. Y, Zaczęło się po prostu jakieś, powiedzmy, może nie dobarwianie, ale dopowiadanie sobie pewnych rzeczy, próba własnej interpretacji, a gdzie się kończyło to, co było obiektywnie prawdziwe. Tak? Tak bym, tak bym to powiedział. Um, dlatego to jest trudne no, powiedzieć, czy, czy, czy on kłamał, czy nie. No bo możemy człowieka skrzywdzić. Będziemy już w powrotku zmierzać do końca naszej debaty. Właściwie jesteśmy tutaj tylko we dwójkę, ponieważ Leszek, Przemek i, i, i Damian już się wykruszyli niestety. Dlatego, Piotrze, będziemy zmierzać do końca. Proszę ci jeszcze o kilka słów podsumowania. Tak jak w przypadku poprzednich debat, część pytań została bez odpowiedzi. Poczekaję sobie jeszcze do do kolejnych debat na swój czas, a teraz poproszę Cię jeszcze o parę słów podsumowania. No wiesz, że ja już chyba powiedziałem to, co miałem powiedzieć, te, te moje wypowiedzi przed przypadkiem Pana Nowaka, czyli że e, musimy się zastanowić e, nad głębią tego fenomenu. E, może ono się doprasza, żebyśmy zrewidowali pewien sposób patrzenia na świat. E, być może to jest inteligentne, tylko nie w takiej formie, jak my myślimy. Także to, to, to musiały być kilka punktów, które każdy by sobie musiał przemyśleć, każdy pasjonat by sobie musiał przemyśleć, bo z jednej strony tak, mamy do czynienia z czymś, co jest czasami absurdalne, ale z drugiej strony przecież jest wiele dowodów na to, że ci ludzie nie kłamią tak naprawdę. I właściwie to chyba by było wszystko. Warto sobie wziąć do serca to, co mówiłem o zewnętrznej i wewnętrznej naturze tego fenomenu, przy czym należy zostawić uchyloną frutkę dla możliwości realnej ingerencji z kosmosu. A odnośnie następnej debaty, Marku, jakiś pomysł? Znaczy, mnie się wydaje, że najlepiej będzie, jeżeli ponownie oddamy głos tutaj słuchaczom, którzy mają cały czas możliwość wybrać temat do kolejnej debaty, chyba dzisiejszy temat będziemy jeszcze kontynuować, ale to może nie za tydzień, tylko przy okazji którejś z debat w której weźmie udział Arek Miazga Mamy, tak, koniecznie mam nadzieję, że, że w, po nowym roku uda się go z, ściągnąć tutaj do nas, natomiast tak jak mówiłem najlepiej, najlepiej może oddajmy głos słuchaczom bo cały czas praktycznie przychodzą od nich propozycje tematów, wybieranie jakichś tematów z listy, które, która jest dostępna na naszej stronie www.paranormalium.pl. Tak więc oddajmy chyba im głos. Tak. Kiedyś powrócimy na pewno do tych spraw z Polski, ale tak jak mówię, musi być, musi tutaj być Jarek Miazga, musi być Jarek Kocik. Oni, gdyby byli dzisiaj, to ta audycja by nam się na pewno przedłużyła o, do rana. Tak, ale bardzo, bardzo mi się podobały dzisiejsze uwagi. Myślę, że wiele osób to co. Powiedział Przemek, Damian, Leszek. Zapamięta na długo, bo czasami o tym się po prostu nie pisze. I ta dzisiejsza debata, no to coś dużo mówi, no, no z takiego nawet historycznego punktu widzenia, dla, dla polskiej ufologii, jest dobra, dlatego że dokumentuje bardzo dużo materiałów w przystępnej formie. Także ja dziękuję wszystkim za uwagę i, i do, do usłyszenia. Również dziękuję. W dzisiejszej debacie brali udział Piotr Cielebiaś z portalu Infra, a także Damian Trela, badacz ufologii z Legnicy. O, właśnie tutaj ktoś się do nas dozwania, Radio Paranormalium. Ostatni... Ja o... tak? tak? Słyszy mnie pan? Słyszymy. Witam serdecznie. Tak, przesłuchuję się państwa tutaj dyskusji. Jest dosyć interesująca, tylko mam takie zastrzeżenia, bo są tu takie dosyć, powiedzmy, jakieś kategoryczne konkluzje wynikające z obserwacji UFO. I chciałbym się zastanowić, ile z tak zwanych ekspertów widziało takie zjawisko jak UFO? Ilu widziało? Ale co tak. to, przepraszam bardzo, co to ma do rzeczy, czy ekspert do spraw, czy, czy badacz ufologii wiedział o UFO osobiście? Jakie to no, ma znaczenie? No, może to mieć duży wpływ na, na taki ogólny osąd też. A, to znaczy, wie pan, no, gdyby e, tak było, no to każdy by tutaj przychodził i ja widziałem takie, a drugi powiedział, ja widziałem lepsze ja mam lepsze dowody, a jak pan widzi, no błędem jest to, że my tu wysuwamy kategoryczne wnioski, bo jeżeli by pan wysłuchał końcówki, to by pan wiedział, że powiedziałem prosta, może w takiej trochę zawalowanej formie, że tych kategorycznych wniosków nie ma i być może długo nie będzie. A to, że ktoś po prostu interpretuje to tak, a nie inaczej, to tylko z tego prostego powodu, że tej odpowiedzi nie ma, no. łatwiej jest zaakceptować, że to pochodzi z, z kosmosu i z zamknąć dyskusję, prawda? Tylko, że to jest takie dosyć spłycenie tematu. Tak, tak. Niedopuszczalne, moim zdaniem. Ja na przykład, no, gdyby chcieć już tak bardzo grzebać, jeżeli ktoś już chce dyskusji na wysokim poziomie, odsyłam do Junga, na przykład. On pisał o UFO, on pisał o synchroniczności i on nie wyciągnął żadnych wniosków, bo widział, że to się jakoś wiąże. Wiedział, że to, jest on, to są zjawiska, które w, że tak powiem są przyczepione do trybów funkcjonowania naszej rzeczywistości. I ja myślę, że my dzisiaj nie wyjaśnimy tego. Rozumiem. no Bardzo fajnie jest tak patrzeć z wielu perspektyw. Niemniej jednak no, dobrze, dobrze byłoby być trochę zaznajomionych z tematem tak bezpośrednio. Ale to, co pan mówi, że... Yy... Nie rozumiem, że co, że każdy powinien mieć On jakieś Chyba chodzi szybcień? o to, że każdy ufolog, czy też każdy interesujący się no ufologiem nie, ja badający nie wiem, nie ten w temat to, powinien w... chyba... W... Mam nadzieję, że jakiś tam procent yy, doświadczył jakichś zjawisk. Paranormalne. Tak, to, znaczy, wie pan, no, samo to, samo, to, to nie jest trudno doświadczyć czegoś takiego. To wszystko e, zależy od tego, jak się, jak, jak, jak, jakie człowiek ma pojęcie o otaczającym świecie. Dlatego, że e, to, mogę panu powiedzieć prosto, że wiele osób e, po prostu zobaczyło i coś i, i od tego zaczęło się ich, zaczęło się ich zainteresowanie, prawda? tym zjawiskiem. Natomiast czasami nadal się zdarza, że ktoś, ktoś dostaje doniesienie o czymś ciekawym i i potem się okazuje, że, że, że widziało to więcej osób na przykład i tak dalej, i tak dalej. Um, ja znam przypadki badaczy którzy rzeczywiście coś widzieli, ale nie, nie podchodzą do tego w, w sposób hura optymistyczny, czyli a, widziałem i wiem. I to jest moja ezytoryczna wiedza wewnętrzna. Jestem oświecony. Nie, nie. Nie na tym to polega. Widzieli i to ich nurtuje. Tak jak większość ludzi. Nie jest to, nie jest to nic dziwnego. tak? Po prostu u większości ludzi tak to działa. Widziałem coś dziwnego, chcę to zgłębić. I tylko w rzadkich przypadkach dochodzi do tego, że ktoś... Pra prawdopodobnie u ludzi, którzy są skłonni do bardziej y emocjonalnego takiego podejmowania tych tematów. Zarówno ja, jak i koledzy z Infry znamy, znamy człowieka, który sam. Tak, tak, tak. Przepraszam. Mam coś zobaczące, <gry> tak? Taki ładny churak nam się nie wiem, tutaj zrobił. No prowadzący, ale chyba tam jest dwóch pana prowadzących, tak? No właściwie zostało samych dwóch prowadzących, także... Rozumiem. Tak, tak, słucham pana. No zarówno ja, jak i koledzy z Infry znamy tutaj takiego człowieka, który sam niby widział UFO i twierdzi, że jego UFO jest lepsze i w rozmowach ze świadkami i innych obserwacji gotów jest nawet obrazić świadka, bo świadek wiedział coś innego. Piotrze, wiesz, o, o kim mówię? Tak, ale jak już dzisiaj mówiłem, wariaci są wszędzie, ale wie pan, będziemy kończyć, także proszę o, o dosłownie podsumowanie te, te, te, te, te, tych swoich wniosków. Znaczy nie, ja przepraszam, że tak wtrąciłem się w państwa dyskusję już właściwie, jak, jak podsumowujecie, niemniej jednak Moglibyście troszeczkę powiększyć swoje horyzonty, poszerzyć i też może zdobyć więcej informacji od ludzi, którzy może bardziej, może wyraźniej widzieli pewne rzeczy, które państwo, no nie wiem, znacie z książek, czy tam z jakichś opowiadań, czy, czy, czy z filmów i tak dalej. No tylko, że my cały czas praktycznie zbieramy informacje. Tak, ale wie pan, to też jest, też, też jest czasami... Bo ja mogę dać wiele przykładów. Często jest tak, że ci ludzie przeceniają trochę te swoje informacje. To samo, co Marek przed chwilą powiedział. Oni twierdzą, że to, co oni wiedzą, jest lepsze od tego, co wiedzą inni, a często te, te źródła wiedzy stoją do siebie w sprzeczności. Ja, myślę, że ja nic takiego nie sugerowałem, tylko... To, to, nie, nie, które coś o, o. oj, słuchacza nam przerwało ale musimy ja kończyć robiłem. to reptilianie byli reptilianie, zbili się sygnał i urwali od internetu tak, oj, musimy chyba kończyć także pozdrawiamy pana serdecznie i zapraszamy do dyskusji na forum najwyżej tak, myślę, że myślę, że w, takim, w taki sposób naj, najlepiej dzisiejszą tą dyskusję skończymy. Z tym słuchaczem oczywiście również pozdrawiam. Debata ufologiczna, siódma już e, dobiega końca. W dzisiejszej debacie wzięli udział Piotr Cielebiaś. Dziękuję Ci Piotrze z portalu. Ja, ró ja również dziękuję. Byli z nami również Leszek Ostoja Owsiany, Damian Trela, badacz ufologii z Legnicy oraz Przemek, właściciel, założyciel bloga ufoskywatching.plblogs.com Przy mikrofonie Marek Sęki-Welios Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnej debacie, która prawdopodobnie odbędzie się na naszej antenie. Już za tydzień. Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia.